Sorry, bo Dream Kasy robiłem. To wytniesz Krystian, tą przerwę. Okay. Witam, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wszyscy już się mogą powoli do nas dołączyć i, i, i usiąść przy biurkach. Przeprowadzimy dzisiaj lekcje zdalne, bo jak wiemy wszyscy siedzimy w domach i tylko w ten sposób nauki nam pozostał, więc, więc wpisujcie się tam na listę obecności i zaraz sprawdzimy sobie, jak przygotowaliście się do dzisiejszych zajęć. Będziemy dzisiaj mieli w temacie naszych, naszych rozprawek kilka fajnych tytułów i i przeskoczymy po bardzo różnych platformach. Wydaje mi się, że najwięcej, o dziwo, spędzimy czasu przy Nintendo Switchu. Aczkolwiek nie będą to gry tylko od Nintendo, będą to takie tytuły jak Just Dance 2021, który wyszedł w sumie na każdą konsolę i co ciekawe, na każdej konsoli używa zupełnie innej techniki współpracy, żeby zobaczyć, jak my tańczymy. Będziemy mieli też inną grę taneczną i będziemy mieli też kilka fajnych odpałów całkowicie z innych gatunków, więc zobaczymy jak przygotowali się nasi, nasi uczniowie do tego, żeby opowiedzieć i wyspowiadać się ze swojej pracy domowej. Michał Stiller czy już jesteś, czy już się włączyłeś? Jestem, jestem, jestem gotowy, wszystko działa, mogę zaczynać lekcję? Super, wspaniale. Krystian, czy już jesteś przy biurku? Schowaj tą kanapkę Kurwa, jestem tak głodny. Obecny, obecny jestem. Kamerka działa. Dobrze ci widzę. Witam wszystkich. Cześć wszystkim. Witajcie w 182 odcinku bezimiennego podcastu. Eee, nie będziemy dzisiaj robili słuchajcie, żadnego... Mm, żadnych newsów, dlatego, że tak naprawdę nic się w branży e, bardzo dziwnego nie dzieje, co, co by wymagało komentarza. E, nie chcę się rozpatwiać nad jakimiś plotkami na temat e, Days Gone 2, albo e, Kojimy w Xboxie. No albo, Oczywiście, że, tam, nie chcesz, oczywiście że nie chcesz. No. Nie, nie chcę, dlatego, że, że po prostu to są powtarzane no, różne tam historie i żadna oficjalna informacja na ten temat nie, nie wychodzi. Nie, Day, Days Gone 2 to jest oficjalna informacja, że nie powstanie, że szkoda im hajsu, że Days mm. Gone 1 była bardzo drogim znaczy... tytułem i im pieniądze, bo nie wiadomo, co będzie. Ale Aha. nie dawałem Ci prawa do głosu, to nie jest informacja specjalna na takiej zasadzie, że wyszło PlayStation i powiedziało nie zrobimy tego, tylko y, przyszli ludzie i powiedzieli słuchajcie, teraz robimy to, a Wy musicie pomóc tu. I taka jest informacja, a cała reszta to są wywody, które jakiś tam, wiesz sobie, dziennikarz z Bloomberga, który już wiele rzeczy opowiadał na temat y, branży gier w międzyczasie w ostatnich miesiącach, bo to się dobrze klika, y, po prostu sobie sobie na tym nabija i nie ma sensu tego powtarzać jakby na chwilę obecną. Nie było żadnego przecieku na temat aktualizacji systemów PS5, tak? A wchodzi jutro aktualizacja i będzie kilka fajnych funkcji zaskakujących, więc też nawet nie będziemy tego komentować, bo bo... bo... Nie, się pojawi już po tym. Tego nie musimy, nie, to, to nie musimy, dokładnie musimy. i skupmy się na tym, co konkretnie wiemy, i co się pojawia, i, i, i co dużego się wydarzy. Jak coś takiego się stanie, to my to na pewno skomentujemy. Ehm... Chciałbym też powiedzieć, że tak jak w ostatnim odcinku zapowiedzieliśmy Wam, że wskoczymy na patronaita, tak też wykonaliśmy pewne kroki i prace w tym kierunku i żeby to było już jako słowo powiedziane, z którego się nie wycofamy, a także coś, co Was ma zainteresować niejako do, do, do przyjrzenia się naszej propozycji, to jest, Jedna rzecz, jeden z pomysłów, który nam się pojawił i który na pewno tam wprowadzimy, na pewno będziemy chcieli go realizować, mianowicie taki, że będzie próg, który będzie umożliwiał Wam otrzymywanie gier, które już zostaną zrecenzowane co cztery miesiące przy regularnych jakichś tam wpłatach jednego z tych progów. Te gry, które po prostu będą u nas omówione na odcinkach, będą potem trafiały do Was kurierem. Jeden z takich pomysłów padł, został przegłosowany jednomyślnie. Wprowadzimy to i, i dlatego, gdy już będziemy mieli to wszystko gotowe, to zachęcam do zapoznania się. I także, jeżeli macie jakieś pomysły, to również jest to ostatni moment na to, żeby je teraz do nas zgłosić. Dobra, przechodząc do, do jakiegoś takiego bardziej wątku mm, głównego. Zostawimy sobie gry na później, a wrócimy na chwilę do Netflixa, kina, czy cokolwiek tam nas y, zadowala obrazem i dźwiękiem y, w obecnych czasach, bo, bo robiliśmy sobie trochę ostatnio od tego przerwę. Krystianie, y, oglądałeś coś, coś chciałeś tak. powiedzieć. E, więc ja zacznę dosyć nietypowo. Czy lubicie ryby? Albo może inaczej, czy jecie ryby, jak często jecie ryby, Michał? Mm, jako, że pochodzimy z Polski, to powinniśmy co piątek jeść rybę. Ale Jeżeli jesteśmy religijni, chodzimy do kościoła, to tak jak najbardziej. Czyli to jest już taka plakietka, jesteś urodzony w Polsce, musisz w piątek jeść rybę. Rzadko jem rybę i żałuję, chociaż bardzo lubię. Lubię łososia, bo to jest dobre w diecie, posiłowni, bardzo dobrą docelę, kanapeczkę z łososiem. Docelę. Hmm. Um, chociaż nie jestem nigdy na tyle odważny żeby sobie w restauracji rybę zamówić zawsze biorę gdzieś tam produkty mięsne czy, czy kebaby, ale na przykład nigdy nie jadłem w tego w maku e, jak się nazywa? Makfish się nazywa? Ma Ma Ma ale to nie no. jest ryba, więc nic nie straciłem <laughs> <laughs> no, podobno to nie jest ryba naget to też nie kurczak, no ale no, podobny produkt, nie jadłem nigdy e, okej okay. Rafale, ty ja, jak często ryby? Myślę, że za rzadko, to, to chyba tak należy powiedzieć i najbardziej mi one odpowiadają w formie hmm, takiej w sumie już dosyć przetworzonej, czyli, czyli albo y, odpowiednio już usmażone, albo będące fragmentem y, sushi, y, no nie za specjalnie jakby takie podane w klasycznej formie, czy, czy, czy jakiś upieczony, czy coś, no nie, nie pasują mi we wszystkich swoich wydaniach, więc... Co tam, co tam skrywasz? Eee, tak, nie, nie. tak, to, to ja tylko powiem jak jest w Anglii. W Anglii oczywiście mamy ma naszego fish and chipsa, czyli rybę z frytkami, rybę w tej panierce, takiej e, w głębokim tłuszczu. E, no i z frytkami oczywiście frytki muszą być podane z, e, z sosem vinegar, czyli z dodatkiem octu. Bardzo dobrze to smakuje, spróbujcie kiedyś, oczywiście dam cytryna, jak to woli, do ryby, ale o czym mówię? Mówię o tym, ponieważ jest zajebisty film, który musicie obejrzeć, to jest taki Airflings dla ryb czyli Ciemne Strony Rybołówstwa czyli Seaspiracy słuchajcie, film jest na Netflixie ma bardzo wysokie noty, znam osoby, które płakały na tym filmie e, z rodziny, e, nie, nie z mojego nie z mojego domu ale po prostu znam osoby, które, które po prostu płakały na tym filmie ale to słuchajcie, ze smutku czy ze śmiechu? Ze smutku, ze smutku, bo to jest bardzo dobry, gruby dokument o tym, co się dzieje z rybami i jakich jest teraz mniej, na przykład żeby złowić jedną rybę to trzeba zabić na przykład tysiąc delfinów. I ten film wszystko, wszystko to pokazuje, że delfiny są złe, bo delfiny zabijają inne ryby, zjadają inne ryby, a o te inne ryby chodzi trzeba je zabijać. Ogólnie polecam to obejrzeć, szczególnie, że jest tam bardzo dobrze wytłumaczone, że jeżeli zabraknie tych najwyższych ryb, jakichś waleni, jakichś wielorybów, orek i tak dalej, to wszystkie ryby, które są pod nimi, też zaczną pomału ginąć, no bo to jest wspólny ekosystem, który ze sobą działa. Słuchajcie, jest to dosyć kontrowersyjny dokument, jest, to, jest tam pokazane metody zabijania różnych ryb, jak się łowi, ile się zbiera teraz, ile się zbierało wcześniej, jakie plastiki i inne fajne rzeczy mają na ryby, no bo wiemy, co jest teraz w oceanach, co się dzieje w morzu. I chciałbym tylko powiedzieć jedną ciekawostkę, który, którą, którą dowiedziałem się w ogóle z tego filmu, bo nie wiedziałem. Czy wy wiecie, że łosoś oryginalnie ma kolor Szary. Jest brzydki. Widziałem, jest pokazane, jak wygląda kolor, jak wygląda łosoś w ogóle. Jest szary. Ten odcień różowości, to wybiera sobie dostawca, znaczy może nie dostawca, tylko już ogólnie konsument albo firma, która po prostu skupuje te łososie. I, i, i, i są tam takie fajne mierniki różowości i sobie wybiera: o, chce taki różowy? Pyk. Barwnik wjeżdża i kol, koleżka. E, no, dostaje do swojego sklepu taki kolor łososia, taki różowy odcień, jaki sobie wybrał i to co myjemy łososia różowego to po prostu jest specjalny barwnik. To nie ma nic wspólnego z łososiem, który jest szary. Czyli Naprawdę... coż jak <sum> jest tam shop padów do Xboxa? <sum> no mniej więcej no. Więc słuchajcie, jak najbardziej polecam bardzo mocny film, bardzo mocny dokument, bardzo dobry dokument. Zobaczcie, a może przestaniecie jeść ryby. E, więc polecam, ty, polecam w takim razie po z tego dokumentu, żeby Manitera jeszcze raz sobie odpalić, przyjść, zainstalować tą grę, bo tam napierdalamy się z łowcami rekinów, rekin to ryba, więc w sumie wszystko się zgadza. Co prawda też zjadamy od cholery ryb, żeby urosnąć do rangi takiej. Ale to, to jest, to jest ale, ale, ale to jest w porządku, to jest. Tak to jest mniejszy problem. Zadania, które tam się pojawiają, zresztą nazywają się kontrolą populacji i tego typu rzeczy. Eee, Dokładnie, dobrze, no, i, no, i, no, i, no i oczywiście jak rekinów nie będzie, to też będzie bardzo źle i rekinów jest coraz mniej. Eee, ja no tak, musi, musi, być, musi być jakaś równowaga. No to, to, to teraz, teraz Michał niech powie, ale tylko, że ty masz dwa, a powiedz o jednym, a ten drugi tylko powiedz, żeby go nie oglądać. Aha, bo chciałem się oszczędzić ludzi przed jednym paździerzem, którego nie należy oglądać. To znaczy nie, nie rozumiem c, y, oceny na filmwebie, że dostały siódemkę, bo fabuła, kto film serial nazywa się Kto zabił sary i... Był numer jeden w Niemczech, więc sobie mówię, ok, obejrzę sobie coś, coś nowego. U nas też był wysoko, też myślałem, czy go nie włączyć. No, no nie włączaj ciekało. Nie zaszczyń sobie te, tego cierpienia, nie włączaj. E, fabuła, opis fabuły. Ginie siostra, brat e, niewinnie e, trafił do więzienia i po 18 latach wychodzi z więzienia, żeby się mścić. Ok, od razu pomyślałem, Steven Seagal, film wygra ze śmiercią, gdzie Steven Seagal budzi się ze szpiączki i brutalnie po prostu mści się. Ja mówię, o, to jest coś dobrego. No i na początku już było trochę słabo. Hmm, aktorzy tacy tacy sobie są, tacy bezpłciowi i w miarę postępu serialu robi się coraz gorzej. Okej, okay, ta Sara zginęła i ktoś musi teraz y, dojść do tego, kto kto ją zabił i ten serial szybko y, przemienia się w gejowskie soft porno. i Nie tylko gejowskie, ogólnie w takie soft porno. I rozumiem, że teraz na Netflixie gdzieś jest tam... Y, y, ten 365 dni w wersji meksykańskiej. Tak, coś no. tym jest. Nie, bardziej bardziej chodzi o to, że Netflix musi na każdym kroku pokazywać na e, Ha aha, no. o, o to chodzi. No właśnie, to i to jest, to, jest to, to, tak, to, tak już zrobione to, w tym To narzekałem przy Designated Survivor, nie? No i to jest taki sposób już przedstawiony, że to po prostu robi się niesmaczne i to jest właśnie te soft porno. Już jadą po mnie, bo ogłoszę jakąś tutaj <grych> propagandę. Herezję, herezję. No, no okej, okay. nie jest tylko soft porno, bo gdzieś tam... No jest soft porno, bo cały czas pojawia się męski tyłek, geje tam śpią ze sobą, zaczynają się całować, walenie konia. No i po prostu ten film o, o... nagle robi się taką telenowelą i nie z tego filmu, gdzie ten wątek jest, kto zabił Sarę, e zmienia się na kto przeleciał Sarę, bo okazuje się, że dochodzą się bardziej w tym serialu kto jest ojcem y, Sary, która już y, dziecka Sary, która już nie żyje, i ten serial się właśnie w taką stronę gdzieś kieruje. Jest strasznie miałki i aktorzy zachowują się jakby, jakby im się coś w głowie odkleiło. Jeden, jeden wygląda cały czas jakby miał kija w dupie, Rodolfo i chodzi naprawdę, bogacz, inteligentny, prowadzi firmę, a zachowuje się jakby nie wiedział w jakim uniwersum żyje, w jakim, w jakim wieku, w jakim roku. Więc to jest takie trochę niesmaczne. I ten serial jest strasznie irytujący, chujowy i nielogiczny. Ja po prostu... Przez, przez pierwsze cztery odcinki yy, oglądałem, ok, może, może się rozkręci, e, jak, jak śmieć Wenecji, chłopaki nie płaczą, ale się nie rozkręcił i im dalej, tym był bardziej miałki i coraz bardziej był irytujący. Do tego mm, w dziesięciu odcinkach nie wyjaśnili zupełnie nic, gówno po prostu uderzyło w wiatrak, pojawiły się jakieś dziwne wątki, nielogiczne, wszystko jest jak pojawiła się zapowiedź następnego sezonu, że w następnym sezonie dopiero będzie zamieszanie, to ja powiedziałem, pierdzielę to, nie będę nawet czekał na drugi sezon i e, po skończeniu tych 10 odcinków, które nie były jakieś długie, bo 40 minut na odcinek to nie jest jakieś, jakiś duży czas, długi czas, tak e, na pierwszym sezonie skończę i nie ma czegoś, co by mi urwało w tym filmie dupę, jedynie jest soft porno, które jest... E, w... Niesmaczne po prostu się to już robiło i, i po prostu ten serial był irytujący. Ale w drugim seriale... No i chuj. No, ale... siadaj, siadaj pała miało być jednym zdaniem. <laughs> jeszcze Dobra, miałem drugi no serial mów, mów o tym dobrym, no, no. O tym dobrym to, to szybko powiem, bo wiadomo, że fanem Formuły 1 jestem nie od dziś sezon zesłoroczny był naprawdę zamieszaniem, bo mieliśmy tam wszystkie covidowe akcje ekipa Netflixowa nie miała dostępu do, do każdego spadoku i, i mieli naprawdę ciężko, żeby nagrać dobry serial, który już ma swój sezon trzeci no i przed sezonem tegorocznym wyszedł tydzień przed Drive to Survive, sezon trzeci. Jest to piękna piguła informacyjna dla tych ludzi, co nie znają tematu, a chcieliby sobie wejść po prostu w świat Formuły 1, żeby pokibicować. I naprawdę zachęcam, żeby sobie zobaczyć i żeby się wciągnąć po prostu w ten rok Formuły 1, bo jest naprawdę dużo zmian, Zespoły straciły, jeśli chodzi o pieniądze zeszłego roku, bo, bo oczywiście nie było całego sezonu kompletnego, były obsuwy i nie mieli między sezonami czasu, żeby jakoś super rozwinąć technologię do przodu, więc stawka się naprawdę zaciśniła i ten sezon zapowiada się, się naprawdę ciekawie. Po pierwszym wyścigu na, naprawdę jest, są emocje i naprawdę polecam, jeśli ktoś chce wejść sobie Formułę 1 Drive to Survive, sezon trzeci jest idealną pigułą newsową dla tych, którzy by chcieli po prostu się prostu. Się tym zainteresować. No i to, to serial, który obejrzałem chyba w dwa dni, 10 odcinków i, i nie żałuję, jest naprawdę fajnie zrobiony. No okej, okay, ale przyznaj, że to jest serial tematyczny i jeżeli kogoś ta Formuła 1 sama w sobie tak nie kręci, to to... to... To ma to sens? Tam jakieś tło jest jeszcze, które potrafi pociągnąć, bo już były filmy typu Wyścig, który no, opowiadał historię dwóch fantastycznych jakby kierowców Formuły 1, nie tylko zresztą Formuły 1, i no, ten film był filmem fabularnym, pomimo że sceny wyścigu były super, to, to jednak ta fabuła cała robiła i przedstawienie postaci w nim całą robotę. A... Drive to Survive to jest raczej serial, który jest takim skrótem wydarzeń z całego sezonu, tylko to jest tak właśnie fajnie zrobione, że w pewnych momentach traci się takie poczucie, że to naprawdę się wydarzyło, że gdzieś to jest bardzo serialowo przedstawione tak fabularnie i, a to się naprawdę wydarzyło. No i to jest takie, Coś dla każdego. Ktoś, co nie ma pojęcia o tym sporcie, może naprawdę się wciągnąć w to i dla każdy znajdzie coś dla siebie w tym serialu. Jeśli ktoś oczekuje, ok, nie śledzę Formuły 1, ale co roku cieszy mnie nowy sezon serialu Drive to Survive, to może sobie oglądać i po prostu nie być na bieżąco, a sobie poczekać rok na sezon czwarty, więc mi się wydaje, że jako serial naprawdę ten dokument się broni. Bardzo dobrze. No to ja Wam też powiem o jednym serialu. Dosyć mocno z i Beret. Bardzo, bardzo można powiedzieć, pomimo że był nakręcony przed pandemią, więc tutaj w ogóle nie mamy jakby wizji, wizji świata takiego, w takiego, jaki, jaki teraz powiedzmy się zmienia, to właśnie o wizji świata przyszłości nam on opowiada. Więc jeżeli lubicie takie gry jak Watch Dogs, bądź Cyberpunk, bądź różne takie traktujące o, o tym, jak świat może wyglądać za kilka lat, w jakim kierunku się pozmieniać, to serial Years and Years, czyli chyba rok za rokiem w polskim tłumaczeniu, dostępny na HBO, powinien Was zadowolić. I bardzo ciekawym zabiegiem jest to, że... Od samego początku to jest projekt założony na zamkniętą historię. To nie będzie kolejny Tasiemiec, więc nie będzie historii takiej. Przepraszam bardzo, przerwę. Nie będzie historii takiej jak w kto zabił stare, w postaci, że będziemy sprawdzali przez trzy sezony, ile osób ją wyruchało. Tylko tutaj mamy jeden sezon, odcinki 40-parominutowe w ilości, żeby nie skłamać chyba sześciu albo ośmiu. I koniec. I to jest cała historia. Co ciekawe, ta historia opowiada od 2019 roku około 10 lat w przód, w bardzo dużym skrócie wielu wydarzeń, które się dzieje, ale w takim ogólnym, pokazującym zmiany w polityce, a przede wszystkim też w tym, jak odbiera daną sytuację rodzina, która jest tutaj, no jakby, Cała rodzina jest głównym bohaterem, tak? Nie mamy jednego głównego bohatera, tylko losy tej rodziny mieszkającej w Anglii są dla nas jakby najistotniejsze. Rodzina składa się z rodzeństwa dwóch sióstr i dwóch braci. Każdy z nich jest inny. Oczywiście każdy z nich ma też jakieś swoje swoje miejsce. Ktoś jest samotny, ktoś jest kaleką, ktoś walczy o wolność ryb i rekinów, a ktoś jest właśnie gejem, który się bzyka z innymi facetami. To też jest tutaj pokazane niestety, Michale. A ktoś jest po prostu zwyczajnie ojcem jakiejś kolejnej rodziny i, i, i ma swoje dzieci i tego typu rzeczy. I przy takiej zróżnicowanej śmietance, która zresztą bardzo fajnie, mocno stara się trzymać ze sobą i te więzy rodzinne zachowywać. Mocno jednak korzystając z tego, co dzisiaj spotykamy na co dzień, czyli mamy jakieś w 2019 roku w pierwszym odcinku spotykamy się tam z jakimiś asystentami głosowymi, z którymi, wiecie, gadają przy, przy obiedzie albo dzwonią do siebie na jakieś telekonferencje, pojawiają się jakieś dziwne historie w usprawnieniach pewnych myślowych czy komunikacyjnych, jeżeli chodzi o, o komunikatory. No, krótko mówiąc, jest po prostu taki świat pokazany, jaki w miarę dobrze znamy. I Już niedługo potem serial zaczyna przyspieszać i kręcimy się do roku 2022. Potem w kolejnych odcinkach idziemy dalej, idziemy dalej. Wydaje mi się, że takim pierwszym momentem, który naprawdę mocno ryje beret, jest moment, w którym... Mamy ostatnie dni prezydentury Trumpa. Wydaje mi się nawet, że oni to specjalnie przyspieszyli do tego momentu, kiedy ostatnio były wybory i, i, i to był właśnie ten rok końcówka 2020. No i słuchajcie, pokazali Trumpa jako postać, którą on faktycznie był to się wiele nie zmieniło. Jakby jedyne, co się zmieniło, to był efekt, że w prawdziwym naszym życiu nie wydarzyło się to, co, co tam zostało pokazane, ale pokazali go jako niezrównoważonego do końca typa, który mając ostatnie dni prezentury odjebał naprawdę niezłą akcję i no, wszyscy się tak naprawdę bali, co zrobi teraz, tak? jakby nie chciał też oddać tego fotela i wzywał ludzi tam do różnych dziwnych, dziwnych akcji. Więc bardzo dobrze czuć czuć ten klimat, który, który tam jest przedstawiony i przez to w kolejnych latach jakby rozwój tych wszystkich wydarzeń, yy, widzimy tego dużo więcej, słyszymy z telewizji, rzeczy podobne do tych, które widzimy dzisiaj, albo których się boimy, że usłyszymy za parę lat. Widzimy takie odniesienia, widzimy, widzimy rzeczy, które nam się też pojawiają w głowie, różnego rodzaju obawy i tak dalej, jakieś, wiecie, walki z imigracją, jakieś problemy wewnątrzpaństwowe, Brexity, potem się pojawiają jakieś jeszcze inne historie i to wszystko cały czas jest przedstawione z perspektywy tej jednej rodziny, czyli krótko mówiąc, z perspektywy osób małych, takich jakich my, takich jak nas powinny najbardziej interesować. Jeżeli mamy jakieś problemy polityczne, to, to, to nie pokazują tych ludzi wiecie, w pałacu Buckingham albo, albo gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, którzy planują nie wiadomo jak niesne cele, tylko widzimy rodzinę, która przed telewizorem dowiaduje się czegoś nowego i zaczyna im odpierdalać ze strachu. Nie? co tam się dzieje, wiecie, w kwestii rządowej i tak dalej. I chwilę potem jest oczywiście fuck up, jakiś kolejny i, i serial leci do przodu o kolejny rok czy dwa. Więc jest bardzo fajna zachowana dynamika, bardzo dobrze muzyka podkręca jeszcze tempo. Oczywiście ta serialowa, serialowy układ tutaj jest zachowany i koniec każdego odcinka. Środek jest taki rozciągnięty, a koniec każdego odcinka zapewnia mocne wrażenia i po prostu ja chyba od trzeciego odcinka oglądałem go w takim układzie, że oglądałem końcówkę, potem do połowy odcinek i wtedy, kiedy było spokojnie, robiłem sobie przerwę, pauzę i wracałem do tego odcinka w połowie, już właśnie znowu na finał i znowu na kolejny odcinek, bo tak się oglądało dużo lepiej i szybciej było, wiecie szybciej się działy fajne rzeczy. Na przestrzeni tych 10 lat się wydarzyło naprawdę sporo. Owszem, są tam wątki, które mogą nie dla wszystkich być interesujące czy, czy, czy istotne, ale tych wątków jest dużo i rzeczy, które widzimy na początku, po kilku latach nabierają zupełnie innego znaczenia, a jakby te wątki potrafią się ciągnąć przez ten cały okres. I w sumie tak powinno być. Fajnie, kiedy ten serial potrafi pokazać jakby tą perspektywę wielu lat. No i na końcu jest naprawdę fakap dobre zakończenie, które, które pozwala dużo pomyśleć o tym, co się dzieje, tak naprawdę tak naprawdę nie tłumaczy wszystkiego i nie pozwala nam wyjść z tego serialu bez myślenia o nim później. To jest naprawdę rzadka rzecz, tak? bo zrobienie Cliffhanger'a, w którym jest na zasadzie, czy on przeżył, czy nie przeżył, czy tam zabił, czy nie zabił, to jest tylko bardzo mała część, ale, ale kontekst tego, co tutaj jest pokazane, naprawdę, naprawdę potrafi wyryć sporą dziurę w bani i potem, potem się nad nim trochę wiecie, pomęczyć i pozastanawiać, jak my byśmy się zachowali w podobnych sytuacjach. No. Rafa, to, to jest zamknięta historia? Tam jest otwarta furtka na kolejne sezony? jest oficjalnie powiedziane, że to nie jest serial na kolejne sezony zaplanowany, że tak ten projekt wygląda. On miał premierę w 2019 i do dziś nie ma żadnych jakby, wiesz, wznowień, prac ani żadnych takich rzeczy, więc ja go bym traktował jako zamkniętą historię, pomimo tego, że furtka oczywiście jest, bo niezależnie od tego, co by się tam nie wydarzyło, to dalej ta historia może być opowiadana, tak? Nie ma na końcu, wiecie, żadnego yy, wybuchu bomby atomowej, być może jest wcześniej. No jakby dzieją się fajne rzeczy, naprawdę. I polecam, polecam to zobaczyć, bo skłania do refleksji, skłania do spojrzenia na to. To jest trochę chyba serial taki, który ma wyedukować. tak? On ma takie momenty, w których stara się przekazać widzowi, żeby się zastanowił nad tym, co jest naprawdę ważne, albo że wiele rzeczy, które mamy, jest ulotne, albo że jeżeli... Nic nie zrobimy, to nie możemy się spodziewać, że będzie inny efekt, albo że w końcu, na jakby w decydującym momencie, tak naprawdę wszystko zależy od nas. Wydaje mi się, że w 2019 roku ten serial nie miał aż takiego mocnego uderzenia, żeby było o nim głośno, pomimo że jest oceniany bardzo wysoko. Ma 8,3 na tym serwisie IMGD, tak? IMDB, jakąś tam nazywa? IMDB, no. Tak, więc tam jest ocena dosyć wysoka. Zmierzam bardziej do tego, że ostatnie półtora roku, przede wszystkim z perspektywy, znaczy myślę, że z nas wszystkich, tak? bo, bo pomimo, że Michał mieszka w Niemczech, a Krystian w Anglii, ja w Polsce, to w każdym z tych krajów działy się dziwne rzeczy i zarówno politycznie, jak i mentalnie reakcja na koronawirusa, na pandemię plus szereg problemów politycznych pokazują, pięknie, jak bardzo może się to wszystko spierdolić. I W 2019 rok wspominam raczej jako spokojny. Wtedy ten serial nie zrobiłby na mnie takiego wrażenia, a oglądając go patrzyłem, mówię kurwa, trochę się pomylili, ale jednak nie bardzo. Rozumiesz? To, to tego mhm. typu wrażenia spotykasz i potem oglądasz tą historię dalej i wierzysz w to, że taki może być efekt tego wszystkiego. Nie? Że to ma sens, nie? że ktoś naprawdę dobrze to przemyślał. Więc... Yy staram się żadnych tutaj spoilerów nie wciągnąć. Z góry uprzedzam osoby, które miałyby na tym punkcie być w jakikolwiek sposób wrażliwe. Tak, jedna osoba z tej rodziny jest gejem i są pokazane te sceny i jest ten nawet seks, ale to nie jest takie takie pokazanie jak było w Designated Survivor, to nie był styl Netflixowy, tutaj nie robili z tego soft porno i nawet jak była scena seksu pokazana, to były w niej raczej emocje do, do zobaczenia niż jakieś tutaj, wiecie, gołe tyłki. Więc mhm. y, nie powinniśmy jakoś specjalnie też na to narzekać. Poza tym cały wydźwięk y, tej historii też jest raczej y, dość brutalny i negatywny, jeżeli chodzi nawet o aspekt y, homoseksualizmu. Więc, więc y, niezależnie od tutaj czyjegokolwiek stanowiska na tą sprawę, warto go obejrzeć. No, mhm. to tyle Jestem. z mojej strony. Ja, ja. Namawiałeś mi Rafał do niego. znaczy ja wam e... powiedziałem, że byłoby fajnie, gdybyście obejrzeli, bo uważam, że każdy może mieć inne spojrzenie na to i szczególnie zależało mi na Twoim spojrzeniu z uwagi jako na takiego półanglika. E, trochę, ale no, no, trudno to obejrzeć obejrz, sobie obejrz. w międzyczasie. E, Obejrzyj, więc co teraz oglądam? Taki serial Planeta Doskonała. E, to jest przyrodniczy serial, taki grubo przyrodniczy, bardzo fajny. On ma parę odcinków i pewnie po nim wezmę się za to i spróbuję, szczególnie, że to jest zamknięta historia, więc, więc wiem, że nie będzie 10 innych sezonów tego. No tak, no wiem o co to. chodzi, bo nam też dzisiaj w gruncie rzeczy zależy na tym, żeby szanować swój czas i, i nie rozpoczynać na próżno gier, które potem, które potem nie możemy dokończyć albo seriali, których nie no. jesteśmy w stanie całych obejrzeć, więc yy, ten serial wciągnąłem w 3 dni a nigdy wcześniej o nim słyszałem. I... No, ale on ma 7 odcinków, więc wziąłeś dwa odcinki dziennie plus jeden ekstra. Yy, no dokładnie i czegoś takiego potrzebujemy, tak? dobrej pozycji, która w ten sposób nas yy, wciągnie, więc, więc mhm. polecam i spróbujcie, a chętnie też się dowiemy, jakie, jakie jest wasze spojrzenie na tą przedstawioną historię. Yy. No dobra, to tyle z kącika filmowego. Więcej nie chciałbym tutaj już yy, wciągać żadnych tam yy, na, na żadne wertepy Netflixowe, żebyśmy nie wjeżdżali, bo tam jest naprawdę dużo gówna ostatnio. Yy, polecimy sobie teraz biotyką. Jest taka pewna biblioteka, która niezależnie od konsoli, na którą wychodzi, robi mocne poruszenie, niezależnie od roku, w którym została wydana, kosztuje wchój pieniędzy i niezależnie od tego, kogo by przed nią posadzić, to na początku jest bardzo zagubiony. I jest to Smash Bros. od Nintendo, który w odświeżonej formie jakiś czas temu pojawił się na Nintendo Switch. Michał nawet kilka słów o nim powiedział, trochę pograł. Mi się wydaje, że pograłem trochę więcej, pomimo że leży już od miesiąca czasu, to dopiero ostatnio jakby zabrałem Switcha i się jakby nad tym zacząłem znęcać. I słuchajcie, ta gra jest naprawdę dobra. Ta gra jest naprawdę dobra, bo daje niesamowitą satysfakcję z tego, żeby odkrywać kolejne rzeczy. Daje dużo nagród. To jest tak jakby co chwilę wypadał ci batonik z automatu, bo masz 74 postacie do odkrycia. Na początek masz tylko 7 postaci. I to jest silniejsze od wszystkiego, żeby odkryć te 74 postacie, nawet jak te postacie są totalnie wkurwiające. No dobra, można by sobie odpalić film na YouTubie albo, albo jakiś tam artykuł, żeby przeczytać, kim są te 74 postacie, ale prawda jest taka, że fajniej się je odkrywa. I słuchajcie, te 74, a może 72, nieważne, ja nie pamiętam dokładnej liczby, na pewno 70 ponad, te wszystkie postacie są z branży growej, nie do końca od samego Nintendo, więc możemy być zaskoczeni i jest to prawie gwarantowane, że każdą z tych postaci gdzieś już widzieliście w jakimś newsie, w jakiejś grze, która Was nie interesowała, a być może jest to gra, która bardzo Was interesowała. Mamy tam szereg postaci od Nintendo, mamy Sonika, mamy Snake'a z Metal Gear Solid i mamy wiele, wiele jeszcze naprawdę różnych innych gościnnych cudaków. I naprawdę nie spotkałem się z tak dobrze, jakby. Tak dobrze nie byłem karmiony przez żadną grę tymi, y, tym odkrywaniem kolejnych rzeczy. Tak jak mamy luter sutery, które chyba de facto do tego się sprowadzają, że nagradzają gracza co chwilę, właśnie zdobywaniem jakichś kolejnych broni, skórek i, i, i ciuszków. To tutaj mamy coś o wiele lepszego, bo jest to właśnie y, luter. Y, luter. Co, Luther Fighter, tak? Luther Fighter, powinniśmy powiedzieć. Poza tym, cały system rozgrywki sprowadza się do y, szeroko modyfikowanych y, biatek gdzie każda z nich potrafi być trochę inna, jeżeli na przykład gramy sobie w singla, bo pomijam tutaj aspekt w ogóle multiplayera, który jest dostępny w pełni i, i lokalnie na, na, na tym, na Switchu podpiętym do telewizora, czy też stojącym sobie gdzieś swobodnie, yy, czy, czy przez sieć ale tu jest ogromna historia wpuszczona z całą mapą, po której sobie możemy chodzić i odblokowywać kolejnych wrogów staczając dziesiątki walk, żeby jakąś tą ścieżkę przejść. Nawet ta ścieżka nie jest zwykłą, prostą jakby mapą, tylko tak naprawdę musimy sporo po niej powędrować i nie odblokujemy od razu wszystkiego. Musimy kombinować, kogo damy radę pokonać na tym poziomie, na którym jesteśmy, a kogo nie. Czy też jakieś tam, nie wiem, wiecie, odblokować przejście, żeby gdzieś tam się prze prześliznąć przez jakąś rurę czy inny wynalazek. W każdej z tych opcji daje to po prostu fajną satysfakcję, bo co chwilę z kimś walczymy, ale każda z tych walk jest inna, nawet jak walczymy z tymi samymi postaciami, bo jest tam zaimplementowany bardzo dobrze się spisujący system modyfikacji, który na przykład powoduje, że z każdym ciosem zaczynamy szybciej się poruszać, albo z każdą zjedzoną jakąś tam znajdką spadają jakieś owoce, załóżmy czy arbuzy, yy, zwalnia tempo naszej postaci, czyli możemy sobie odzyskać trochę energii, ale będziemy mieli wolniejsze ruchy, albo po prostu mamy yy 90% wolniejsze ruchy, czy niższe skoki na danej planszy, albo wróg jest szybszy, albo jest ich czterech naraz, albo no, dziesiątki różnych takich pomysłów, więc jakby latanie po tej mapie nie powoduje wrażenia, że mamy opanowaną jedną postać, wiemy jakie ciosy wykonać i każdemu po kolei spuszczamy w pierdol. Nie, bo oni są na różnych poziomach i na różnych, na różnych modyfikatorach, jakby te walki się odpalają. Poza tym są różne areny. Nie wiem, Michał, na jakim ty jesteś etapie i jakby ile w tego smasza pograłeś, ale naprawdę dużo mi zajęło, żeby rozkwinić te mechaniki, które są w tej grze i chyba to, że na początku ta gra za specjalnie nie tłumaczy i wymaga sporo walki jakby przeprowadzonej z nią samą, powodowało, że tyle czasu to zajęło, żeby te mechaniki ogarnąć, ale Miałeś podobne wrażenia? Ile Ci się udało rozkminić ten cały system, który tam jest? No właśnie, ja się odbijam od tego, że ta gra była dla mnie niejasna, co ja w tej chwili robię, bo dla mnie to było ok, skoczyłem, wygrałem walkę, idę dalej i kolejna walka i gdzie ja w ogóle idę, nie? To, to była dla mnie taka zagadka, gdzie ja idę w tej grze? Bo może tam wybierać te ścieżki. Ja w sumie nie rozumiałem tego całego systemu, że się wybiera ścieżki, czy się pójdzie teraz w lewo, w prawo i tam jest kolejny wróg, odblokowuje się kolejny bohater i dla mnie było zagadką, jak tego nowego bohatera teraz wybrać, w jaki sposób to działa i przez to się odbiłem z tej gry, bo ona była dla mnie taka mm, ciężka do wejścia po prostu. No okej, okay, to są dokładnie takie same wrażenia, jakie ja miałem na początku i chyba dlatego powiem wam w trzech słowach y czego mniej więcej się możecie spodziewać i jakie należy kroki podjąć w Smash Brosie na początku oraz no jak, jak w ogóle tę mechanikę traktować, bo zakładam, że te mechaniki są po prostu jasne dla kogoś, kto grał w poprzednie Smash Brosy, a to jest taki Ultimate Smash Bros, który no zawiera wszystko razem wymieszane. Więc, więc nie dziwię się wcale, że, że dla Michała czy dla mnie on był pewną zakwostką. Jeżeli chodzi o tryby gry, no to mamy tam podstawowy tryb Smash Bros., który jest niczym innym jak arkadową napierdalanką. Taką, jak chcemy sobie powalczyć z kolegą albo z komputerem, ustalić nasze warunki walki i po prostu się ponapierdalać. I to jest tryb, który nie niesie za sobą, a przynajmniej ja nic nie odkryłem takiego, żadnego szczególnego rozwoju. Po prostu quick battle. Dalej przechodzimy do czegoś takiego, gdzie można znaleźć zakładkę z historią, adventure. I tam wchodzimy na mapę, po której się poruszamy. Na początku mamy nawet filmik, który nam pokazuje, co się mniej więcej wydarzyło, że wszystkie postacie zostały niejako, yy, może nie zabite, ale tam przez jakąś siłę przejęte, zamienione w złe i tego typu rzeczy. I zaczynamy sobie latać po tej mapie, chyba za każdym razem pierwszą naszą postacią jest tutaj Kirby, który jest o tyle fajną postacią z Pokemonów, że potrafi przejmować umiejętności innych postaci, jest takim, chyba w Mortal Kombat też był, była taka postać, nie? jakiś ten Shang Tsung potrafił skopiować umiejętności swojego wroga. Kirby robi, robi to lepiej, bo zawsze zakłada czapkę swojego wroga i wygląda trochę jak on, więc wiemy, że przejęliśmy tę umiejętność już i mamy inny zakres ruchów. I to wygląda mniej więcej tak, że poszczególne postacie do odblokowania są oznaczone takimi flagami, czy tam jakimiś mieczekami na, na tej mapie, a żeby do nich dotrzeć, to musimy staczać walki, które są oznaczone tylko zwykłymi, takimi świecącymi kuleczkami. I one nie są, to nie jest tak, że my nic za niej nie dostajemy, bo dostajemy za nie karty, chyba dusz, należy powiedzieć, że dusz, dusz, dusz lub duchów, bo to są spirits. Karty nazywają się spirits, tych jest dużo więcej, to są takie karty pomagające, a w tłumaczeniu z nintendowskiego na nasze, to są po prostu nasze perki. I zdobywamy sobie szereg tych kart, które potem... Jedną z nich, jakby jedną paletę kart możemy ulepszać do poziomu maksymalnie 99 i one decydują o naszej mocy, którą mamy, a drugi zakres, jakby druga talia tych kart mówi o perkach, którą mamy i zależnie od tego, jakiego mamy wybranego bohatera, to mamy konkretny zakres ciosów. Zależnie od tego, jaką kartę wybieramy do tego bohatera, to mamy określoną moc. I zależnie właśnie od tej karty jeszcze, możemy wybrać z drugiej talii dwie karty pomocnicze, które jeszcze będą mówiły o tym, jakie mamy perki. Że na przykład nie mamy straty yy, mocy uderzenia, albo że budzimy się od razu z mieczem, albo z bumerangiem, albo coś, albo coś. I ten system kart na początku wprowadzał straszne zamieszanie, a jest tak naprawdę bardzo przyjemny i prosty. Co więcej, w ogóle nie musicie się go uczyć, Ponieważ tam jest przycisk, który przy każdej walce pozwala Wam, zresztą komunikat nawet wyskakuje, jeżeli próbujecie podejść do walki w złym settingu, że jesteście źle ustawieni i sobie wtedy nie tyle całego głównego bohatera zmieniacie, co wchodzicie na te karty i ustawiacie sugestie przez grę, tam chyba pod Y. No i ta sugestia wybiera Wam odpowiedniej mocy kartę. Jeżeli jesteście zbyt dokokrzeni, to wybiera Wam kartę o małej mocy, żebyście mogli zlevelować tą kartę na wyższy poziom i mieć lepszą kartę. A jeżeli macie no jakby słabego bohatera, macie mocnego przeciwnika, to wybierze wam najmocniejszą kartę stali oczywiście. Więc działa to sprawnie dobrze i w sumie po chwili, po takim prostym wytłumaczeniu, jakby mi ktoś to powiedział na początku, to już bym wiedział, o co z tym chodzi i co należy robić. I tak sobie chodzimy i odblokowujemy przy każdej tej zwykłej, świecącej kulce kolejne karty, tudzież materiał do ich późniejszego ulepszania, czyli jakieś tam, wiecie, owoce, warzywa, którym karmimy, tak jak pokemony byśmy trenowali. I raz na kilka takich walk do, dostajemy możliwość zawalczenia o odblokowanie naszego, jakby, naszej postaci, którą będziemy mogli potem już używać jako wojaka, jako, jako fajtera. Cała ta mapa no to stanowi całą jakby historię, adventure i będzie nam, no nam się działa w głowie, żebyśmy ją całą wykończyli, tym bardziej, że jest drugi sposób, drugi, a nawet trzeci, powiem wam o wszystkich, bo zgooglałem je specjalnie, czy, czy są jakieś opcje na przyspieszenie odblokowania tych postaci, ale tylko ten sposób pozwala odblokowywać fighterów, w taki sposób, żeby wykorzystać ich również w tej rozgrywce właśnie później o Adventure. Czyli jeżeli ja chcę dokończyć tą grę snajkiem, to muszę Snake'a odblokować w ten sposób, a nie w któryś z innych, o których zaraz powiem. Yy, dlatego ten tryb jest tak rozbudowany, no bo 70 tam postaci odblokować yy, chodząc po mapie, plus jeszcze po drodze pewnie 3 albo 4 razy więcej walk pobocznych wykonać dla tych wszystkich duszków i spiritów, no to jest faktycznie sporo roboty jeżeli chodzi o pozostałe tryby nie będę omawiał wszystkich bo jest ich tam dużo jest wsparcie bo i w ogóle jakiś tam szereg innych dziwnych rzeczy to mamy taki drugi fajny tryb gdzie no dostajemy wiadomo standardowy ten nasz zestaw bohaterów na początek siedmiu załóżmy do do wyboru i wybierając każdego z nich przechodzimy przez siedem kolejnych pojedynków dopasowanych dla każdego z nich. Czyli to nie będą takie same pojedynki przy każdej z tych samych postaci. To jest taka trochę wieża w Mortal Kombat. Nie? Każdy z postaci miał swoją jakąś tam wieżę do przejścia. To jest coś podobnego i na końcu każdej z tych postaci mamy jakiegoś bossa i po bosie nawet jeszcze napisy końcowe. Oglądamy lub je przewijamy, bo okazało się, że można je przewijać i to jest bardzo fajna opcja, bo trwają 2,5 minuty. Yy... I po odblokowaniu, znaczy po przejściu takich siedmiu walk daną postacią, pojawia nam się wyzwanie przez takiego gościa, który przychodzi i mówi: No, teraz możesz zawalczyć ze mną i będziesz miał mnie w swojej kolekcji. Więc w ten sposób możemy sobie odblokowywać do naszej głównej gry wszystkie postacie, po to, żeby grać nimi potem w dowolny sposób w solo. A jeżeli chcemy w tej historii, w adventure to niestety tylko tam możemy te postacie wykorzystać i odblokować. Tak czy inaczej jest tych opcji sporo. Chciałem jeszcze tylko o jednym triku powiedzieć, który w sumie jest całkiem przydatny i zacząłem z niego korzystać. Grając w adventure, grając w historię, w dowolnym momencie możemy wyjść. To jest tak jakby oddzielny save w grze, czyli, czyli wychodzimy z trybu adventure do głównego menu, gra się save'uje i, i potem wchodząc widzimy znowu ile czasu w tym adventure spędziliśmy, jaki jest nasz podstęp. Możemy nawet mieć trzy różne, e, trzy różne historie odpalone na jednym loginie. E, co 10 minut następuje reset licznika. Jeżeli powiedzmy tak po trzech walkach co 10 minut wyjdziemy sobie do głównego menu, to przychodzi do nas typ, który chce z nami walczyć. i Jest to jakby nowa postać do odblokowania. To jest postać, która, no, powtarzam się po raz kolejny, nie wskoczy nam do historii, nie będziemy mogli zagrać w nią w historii, ale będzie do wyboru z trybu każdego innego, z grania w kopię bądź przeciwko komputerowi, bądź przeciwko sobie, po prostu wskoczy nam do wyboru. Więc jest to wszystko pojebane, tak, yy, sprowadzając, yy, sprowadzając jakiś komentarz tutaj yy, właściwy dla tej gry, ale tak naprawdę daje naprawdę, daje naprawdę dużo satysfakcji, no, żeby tutaj nie, nie zakręcać się. Jak się już w to wciągamy, to wchodzi efekt, jeszcze jedna walka, jeszcze jedna walka, coś tam odblokowuje, coś tam yy, zyskuje, a ciekawe, jak tu się mogę dostać, a ciekawe, yy, jaka postać mi następna wyskoczy, a to wyjdę teraz z tej gry, a to kolejne mam, yy, zaproszenie do tego, żeby ktoś się pojawił i tak dalej, i tak dalej, więc Smash Bros. naprawdę potrafi wciągać i ja jeszcze nawet nie rozkręciłem się ani trochę w kontekście napierdalania się z kimś innym. Hmm. No i zanim zanim to zakończę, bo bo, bo nie chcę już więcej czasu na Smash Brosa poświęcać. Ja żebym powiedział, jaki, na czym ja się przejechałem. Dlaczego ja się przejechałem? Ale mów jeszcze. Dobra, to powiedz, powiedz. Nie, to powiedz najpierw, na czym się przejechałeś. Bo ja będąc fanem Mario Kart oczekiwałem podobnego systemu po Smash Brosach, czyli w Mario Kart robisz sobie builda, co by było odpowiednikiem Smash brosie, wybierasz sobie postać i w Mario Kart zaliczasz na poszczególnych poziomach trudności każde z turniej po kolei, gdzie na turniej składały się po, po trzy wyścigi w Mario Kart. No i plus system multiplayera, gdzie zdobywa się punkty i te punkty się tam w miarę pozycji traci zdobywa. I ten system dla mnie był mega, jest do dzisiaj mega w Mario Kart i do dzisiaj bardzo chętnie gram. I czegoś takiego, tego łatwego wejścia i, i takiej klarownej sytuacji oczekiwałem też w Smash Brosach, a otrzymałem coś, czego nie umiałem po prostu rozkminić i, i nie wiedziałem o co chodzi i jak to wszystko ogarnąć. Więc to był taki problem, ja oczekiwałem tej prostoty, którą miałem w Mario Kart, a, oczekiwałem, a dostałem coś bardziej skomplikowanego i to mnie trochę odrzuciło. I w stu się z tym zgadzam. Dlatego jeżeli kiedykolwiek Smash Bros'a sobie kupicie, a to jest naprawdę warta tych pieniędzy gra i tutaj chociażby do Christiana mówię, fajnie byłoby kiedyś sobie w online pograć, to po prostu zacznijcie, odnajdźcie tryb adventure i grajcie w tryb adventure. On tam bardzo po kolei was poprowadzi, zasadniczo nie można nic spierdolić i z czasem zrozumieć, o co chodzi w tym całym systemie kart. Wytłumaczyłem to tak jak mogłem najlepiej, ale zawsze służymy pomocą. I po prostu, po prostu ten tryb pozwoli wam się jakby zagłębić w grę. Żaden inny, żaden pierwszy smash, żadne odblokowywanie tam na siłę innych postaci. On po kolei Wam wszystko wyjaśni, i uważam, że największym minusem jest to, że po prostu ten, ten tryb nie jest wyszczególniony na początku gry, jako ten, który właśnie od tego trzeba zacząć. I tutaj rób to, i to, i to, i to. To jest faktycznie jej wada. Niemniej jednak, przy wielu ekranach wczytywania jest bardzo dużo informacji, które pokazują mnóstwo szczegółów z tej gry, i, i po prostu jak o nich myślę, to. to, to Prowadza się do tego, że mógłbym wam jeszcze z pół godziny o tej grze co najmniej opowiadać. Ale nie chcę tego robić, powiem tylko w dwóch zdaniach, że po pierwsze jest ogromna ilość nie tylko bohaterów do walki, ale również map. I te mapy są po prostu tak pojebane i w taki sposób dynamiczne, że dopasowane są poniekąd do jakichś postaci, tudzież może nie do samej postaci, a do świata, z której postać pochodzi. Przykładowo. W metalgirze mamy snakea do Snake'a mamy zaprojektowaną oddzielną mapę. Ta mapa wygląda jak fragment yy, doków i zaczynamy się tam napierdzielać skacząc sobie po jakichś platformach yy, w pewnym momencie tylna ściana, jakby, która była za, za naszymi bohaterami, się rozpieprza i staje za nią Metal Gear Rex, który zaczyna tam dodatkowo jeszcze nakurwiać po planszy rakietami i tego typu rzeczy yy, inna plansza z yy, nawet nie wiem jakiej gry w sumie z pochodzenia, bo nie pamiętam tego bezpośrednio yy, potrafi się rotować i wygląda trochę jak mała planeta z takimi bardzo, wiecie, dziwnymi wybrzuszeniami i nagle po tam 15 sekundach rozgrywki ona się obraca o 180 stopni i my musimy po drodze gdzieś tam poskakać, żeby znowu się znaleźć na górze. I tym płynnym przejściem chciałbym Wam powiedzieć o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze w samej rozgrywce w nasz Brosie. Mamy skoki, Mamy atak zwykły i atak specjalny i różne możliwości miksowania tego w zależności czy skaczemy, czy strzałkę w dół wciśniemy i tak i tak dalej, no jak w każdej biatyce, nawet bym powiedział trochę prościej, ale Tutaj nie chodzi o to, żeby komuś pasek zdrowia zjeść do zera, chociaż są takie tryby, owszem, są takie walki specjalne opisane, że to jest stamina battle i w niej chodzi o to, żeby pasek zdrowia zjechał do zera. Ale w każdej klasycznej rozgrywce ten pasek nabijamy w górę i zależnie od tego, jak dużo tych obrażeń zadamy, tak nasz przeciwnik jest bardziej podatny na wypierdolenie za ekran i o to chodzi, żeby kogoś wyjebać za ekran, więc cały czas skaczemy dookoła siebie, cały czas staramy się kogoś wykopać za ekran, cały czas używamy spadających znajdziek, które gdzieś tam się pojawiają, korzystać z tych elementów, które są na mapie i, i dbać o to, gdzie my się znajdujemy, żeby nie dostać rykoszetem. No i tak naprawdę szanse na powodzenie mamy wtedy, kiedy, kiedy ta postać wroga jest już zbliżona do 100% tych obrażeń, ale wielokrotnie zdarzało mi się walki, że wróg, który już miał 150% obrażeń, zadał decydujący i skuteczny cios i po prostu wypadłem poza, yy, poza planszę. A różne postacie też mają całkowicie inne ruchy. To, to nie jest taka dynamika ruchów jak w Takenie, czy w Mortalu, że plus minus 20% każda postać, wiecie, ma tam skoku czy prędkości czy coś w tym stylu. Tylko tutaj różnice są ogromne. Yy, ten Kirby, którym startujemy w adventure, ma możliwość takiego, nie wiem, pompowania się trochę w balon, kiedy robimy skakanie i on nie robi double jumpa, którego każda postać jest w stanie chyba wykonać, z tego co testowałem, tylko on potrafi no, prawie latać, możemy z 8 razy co najmniej się odbić w powietrzu, więc jeżeli Kirbym wylatujemy za scenę, mówiąc krótko, to jesteśmy w stanie trochę tam dalej przylecieć jakby za tej sceny, a inna postać już powiedzmy kosztem prędkości ruchów i różnych innych rzeczy, no będzie zyskiwała jakby na tym polu, ale nie będzie potrafiła tak się pięknie z powrotem teleportować, no więc szereg możliwości jakby przy 70 paru postaciach ja mam poczucie, że nauczyłem się w miarę walczyć trzema do tej pory, tak mniej więcej, jakby sobie to wyobrażam. Ruchy specjalne to też nie jest coś oczywistego, że tylko strzelamy, albo tylko wiecie, uderzamy mocniej, tylko, tylko też potrafią być mocno odjechane. No więc zabawy jest na pewno na dużo godzin i, i można sobie masterować postać, tylko. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, żeby wejść w tą grę i dlatego mniej więcej taki materiał postanowiłem Wam zaserwować, żebyście się nie zniechęcali jak Michał, żeby Michał odebrał ją od swojego kolegi, a Krystian, żeby ją sobie zamówił na jakiś tam dzień chłopaka, czy, czy co tam będzie, a, albo w jakiś inny sposób się dorwał do tego i po prostu żebyśmy w to pograli, bo to jest myślę, że faktycznie jeden z must-have'ów na Switchu. To jest przede no ale, wszystkim tylko, gra, że, że... w którą no łatwo wejść. Tak, y, dajesz komuś, kto nigdy nie gra w gry, na imprezie mówisz tutaj, y, uderzasz tutaj, skaczesz tutaj, chodzisz. Tak samo jak w Mario Kart. I to jest właśnie ale fajne. Michał, nie jest grze. łatwo wejść, znaczy inaczej. Ale wiesz, jest y, łatwo możesz siąść i grać, żeby kogoś masz pograj ze mną, powalcz. Okej, okay, zgadzam się, ale tak jak ty siadasz sam i zaczynasz w to grać, to wręcz przeciwnie, jest bardzo trudno wejść. Ale to jest też, jest że możesz po nierówne. prostu rozdzielić cztery pady na, na domówce i, i naprawdę można czerpać fan mówiąc tylko tutaj uderzasz, tutaj skaczesz. I to jest właśnie uniwersalne i dobre w tej grze. Tak, to jest zajebiste, to jest duży plus. No i to jest i... ten plus największy. Myślę, że tak, myślę, że tak to należy traktować. Krystian? Ja chciałem, ja chciałem powiedzieć, że musiałbym to kupić i jeszcze kupić ten abonament do tego, żeby z Wami zagrać. O nie, jest jakiś drogi. A ja, ja nawet nie no, proszę Cię, to... ten abonament, to wszyscy się ogłaszają, że rodzinka Nintendo i tam zamiast 70 zł rośnie, to się dzielą po 15 i wiesz. A Ty i ile Rafał dałeś za grę? Yy, wiesz co, gra poszła akurat jako prezent na Dzień Kobiet, więc poszła w pełnej cenie, tak jak po prostu leżała. Chyba tam 230 akurat. Mm -hmm. Rozumiem. Dobra, no, nie wiem, no, może się zainteresuję, aczkolwiek ja mówię, jak yy, odpalam tą Konsole pod e, 65 calowy telewizor 4K, to bo. Ja to ja nie włączyłem tego ani razu na telewizorze. Ja to jest po Aha. prostu. Smash Bros. jest świetny jako gra y, właśnie na Switcha w jego trybie przenośnym, <coughs> dlatego że y, o ile sam Switch nam wiadomo, kwestia wygody jego użytkowania i tego, czy ktoś woli grać na padzie, czy jakiegoś gripa ma, czy coś, to, to już pozostawiam każdemu prywatnie. Y, tak, ta gra jest naprawdę świetna, bo jest króciutka, w sensie możesz ją włączyć, odblokować, przejść tylko jedną walkę i te trzy minuty poświęcić na to, tak jakbyś grał na telefonie i już mhm. poszedłeś do przodu w swoim progresie i nic więcej nie musisz robić. Czyli na kibelek to jest, idealnie. To jest idealne, żeby mhm. Switch po prostu leżał obok papieru toaletowego w kiblu i po tygodniu będziesz miał odblokowane kolejne pięć postaci i super, i dlaczego nie, jakby wiesz... Takich gier potrzebujemy, no jakby do takich gier ta konsola jest najlepsza. Ja sobie nie wyobrażam tam, wiesz, znaczy to wynika z mojego stylu życia, ale nie wyobrażam sobie, wiesz, tam klepania Wiedźmina no, na Switchu. No musiałbym gdzieś jeździć pociągiem po kilka godzin, żeby, wiesz, odpowiednio się wkręcić. Natomiast yy, cały cały Smash Bros. jest idealny właśnie pod przenośność konsoli zaplanowane i, i tego, że po prostu bierzesz ją sobie czy, yy, czy do kibla, czy do wyra, czy jakkolwiek tam wiesz na chwilę po prostu, w żaden sposób nie próbuje na siłę cię zatrzymać przy tej rozgrywce, a jedynie sam możesz podjąć decyzję, że zagrasz jeszcze jedną, jeszcze jedną, jeszcze jedną, coś tam sobie odblokujesz. Ale każda z tych rozgrywek trwa tylko kilka minut, jakby nie ma szans trwa trwać więcej, bo albo ci zabraknie życia, albo dostaniesz w pierdol albo w drugą stronę, coś wygrasz i dziękuję. Nie? Czy masz podpięte gripy cały czas pod Switcha? Bo kupowałeś. Eee... Kupowałem i gram tylko na gripach, jeżeli chodzi o tryb przenośny. Nawet jak ładuję konsolę, znaczy wcześniej ładowałem konsolę tak ze spraw technicznych, żeby się szybko naładowała w doku, bo ładowarka switchowa jest, ostatnio nawet Krystian pytał: No jest nietypowa, jest to swego rodzaju quick charge, ale o bardzo nietypowej mocy czyli 37 W, sprawdzałem ostatnio. Co oznacza, że ładowarka, którą miałem wcześniej, ja próbowałem z niej korzystać, 30 w yy, ładowała go dużo wolniej, bo to niestety idzie... przy tych ładowarkach nie ma czegoś takiego, że wykorzystuje się pełną moc ładowarki, tylko wykorzystuje pełną moc, jaką telefon pozwala, czy tam inny sprzęt, nie, jakby na wejściu. Więc yy, automatycznie było to zmniejszane do jakiegoś dużo niższego poziomu mocy. Teraz z kolei mam mocniejszą ładowarkę od, yy, od tego Mi 11, więc bez problemu mogę sobie podpiąć pod nią Switcha, nie dotykając w ogóle doka i on się naładuje bez problemu wiesz, yy, do pełna, tak nie wiem tam w te godzinę czy półtorej, tak jak, tak jak zwykle w doku. Więc w ogóle nie wyjmuję go z gripów i, i, i w ten sposób sobie smasza odpalam, a dok sobie czeka na moment, kiedy będę chciał go podpiąć do telewizora. I co teraz? Co robimy? Możemy, dalej, możemy o grach dalej Czekaj. mówić. Możemy o, grach o dalej mówić? Dobra, to, nie to wiem, może... słuchajcie, nie chce mi się już nagrywać dzisiaj. Ale dobra, Krystian miał jeszcze ten, o grach muzycznych nam opowiedzieć. Właśnie, gry muzyczne, gry taneczne. Słuchajcie, więc kończymy lekcję, na dzisiaj przechodzimy na dyskotekę szkolną. Dobra, niech tak będzie. Będą gry muzyczne. Eee, dobra, eee, do... Mamy godzinę na gry muzyczne, Krystian. Zakręć mnie. Godzinę. Myślałem, że będzie tego mniej no dobra spoko, ja mam coś za nad, że nie nad się kuda, dobra słuchajcie, więc przede wszystkim pierwsza rzecz, którą, od której zacznę to jest Fuser, czyli gra od Harmonixa, Harmonix zrobił nam rewelacyjnego rockbanda po którego czwórkę dalej mam z całym sprzętem i od czasu do czasu faktycznie odpalam więc słuchajcie, zrobił nam Fusera o właśnie, mam bandu. pytanie czy nie tęsknicie za grami muzycznymi tego typu, że ten sprzęt był wydawany cały czas? Bo ostatnio się nad eee. tym zastanawiałem i bardzo mi tego brakuje. Po, powiem Ci, Michale, rafał gitary. Or, e, powiem Ci, Michale, że ostatnie co było, to właśnie Rock Band 4 i Guitar, Hi, e, Guitar Hero Live. Jak... Live, chyba, chyba. tak. Live. Nie, nie, nie, nie. Tam, tam live było i ten live był bardzo fajny, bo grałeś piosenki, które były odgrywane w internecie, na live, tak jakbyś je radio internetowe i odpalasz sobie, dwa kanały były i grałeś się sobie na bieżąco. Co oznacza, że to nie były piosenki, które miałeś na płycie, które miałeś ściągnięte, to były piosenki, które były streamowane i ty je sobie ogrywałeś. Mhm. I tych piosenek było chyba 400 albo 500 z teledyskami, to było zajebiste. E, niestety już tej opcji nie ma oni zamknęli serwery, gra oczywiście jest możesz kupić i masz, masz troszeczkę inną gitarę, bo ma 6 przycisków ma 3 i 3, więc możesz sobie normalnie chwyty, chwyty robić e, nie, że 5 klawiszy od góry do dołu, tylko 3 i 3 na w, w jednej, w, równolegle do siebie, więc to jest ciekawa sprawa. I to było bardzo fajne, ale jak widać, nie pykło i porzucili to, zamknęli e, serwery. Natomiast Rockben 4 dalej jest, e, dalej wrzucałem piosenki do tego i dalej, tak chyba nawet mówiłem parę odcinków temu, że, że cały czas dochodzą do tego piosenki i można je sobie po prostu kupować, więc jako się, sprzętowo się, powiem wam, te, że mi się wydaje nie rozwijają, ale, ale ogólnie dalej masz opcję zagrania w Rockbanda w sumie no, no właśnie ciekawy jestem to, to jest powiedzmy pewien znak czasów, bo był taki moment, kiedy faktycznie tych gier najróżniejszych, muzycznych z akcesoriami pojawiało się dużo. Zresztą akcesoria różnego rodzaju do gier nawet takie, które były wykorzystywane tylko przez jedną bądź, bądź dwa, trzy tytuły yy, pojawiało się yy, od zawsze jakby mogliśmy na coś takiego liczyć, a jest tego coraz mniej i o tym wszystkim jakby decyduje kasa. Yy, poza tym Gry muzyczne jakby mają chyba Głównym ich odbiorcą jest gracz taki jednak casualowy. To są gry imprezowe i społeczność, która masteruje te gry i jakby powoduje, że, że, że wiesz, jest to ich główna rozgrywka, tak jak nie wiem, dla kogoś napierdalanie w Gran Turismo albo, albo w FIFA, albo w jakiejś tam division na, na bardzo małą skalę. Zaczynałyśmy tak naprawdę od Dance Dance Revolution i, i tego typu gier tanecznych. I mam wrażenie, że każda y, późniejsza odsłona, jakby przechodziliśmy przez PlayStation 3 i mówy, przechodziliśmy przez Kinecta, przechodziliśmy potem przez y, dalej mówy na PS4 y, przy Dance'ie, ale już można było korzystać z telefonów, albo tylko z jednego mówa w jednym ręku i traciła na tym dokładność a zyskiwało jakby próg wstępu nie? żeby coraz, jakby coraz łatwiej coraz więcej można było zaprezentować i w moim odczuciu trochę się robią z tego takie samograje i i jest to trochę bolesne, bo, bo fajnie, kiedy się pojawiają takie gry, które są mocno symulacyjne. No jakby, umówmy się, że rockbanda należy traktować poniekąd jako, jako symulator. I, I to jest strasznie ciężkie do zagrania, strasznie jednocześnie wyzwalające i, i budujące nasze odruchy, czy, czy koordynacje, tak? Jeżeli chodzi o wykorzystanie kilku palców naraz w różnym trybie. Koordynacja to najlepiej perkusja pokazywała między stopą, no, a, a dłońmi. Tak, tak. Tak, tak, tak, tak, tak. I, i co ciekawe, pewne urządzenie, które miałby, pojawiło się w rok będzie 3, e, czyli e, pianino, małe pianino, było tam bodajże, nie pamiętam na ile. Tam było około 15-20 klawiszy No i grało się na dwie ręce, i to też było bardzo trudne. Wiecie, co widziałem jakiś czas temu, zanim Krystian przejdziesz do tego, no, no, ale no, bo... tak zaczęliśmy o sprzęcie gadać. Ja sporo gier testowałem takich. Yy bym rzekł, bardzo niszowych, będących nawet w, pewnym, w pewnej formie dema, na Oculusie, którym od dawna Wam nie mówiłem, bo, bo jego sprawa jest taka trochę nierozwiązana i zawieszona. Tam cały czas jeszcze dyskutujemy o tym pixelu i, i, i kiedyś Wam opowiem całą historię, ale no był moment, kiedy trochę tych gier poinstalowałem i testowałem właśnie z takich, z takiego programu, gdzie trafiały bety i dema jakichś tam twórców. Na dobrą sprawę, kompletnie darmowe. I pomijając to, co możemy spotykać i co do tej pory znamy, i co Krystian zna, jakby i z czym się zdążył zapoznać z PSVR-em, to na Oculusie naprawdę jest mnóstwo gier związanych z muzyką. Mamy strzelanie w postaci Audiki. Mamy, mamy Beat Sabera w postaci mieczy świetlnych. Mamy gry, które są w jakiś tam jeszcze inny sposób. Pistol Whip jest na przykład świetną grą muzyczną, jakby nie patrzeć i zręcznościową jednocześnie. Ja bym Tetris Effect nawet podpiął. Tetris Effect jest wspaniały, jeżeli chodzi o VR. Ja przeszedłem tego Tetrisa, co prawda na Xboxie jak się pojawił, bo, bo, bo tak naprawdę to był główny jego wiersz premierowy ekskluzyw, ale na wiarze on daje plus 100% do fanów, więc to jest, to jest naprawdę gra świetnie pod wiar zrobiona, ale dalej on muzyczny był tylko w odbiorze, a nie w samej grze, można było wejść w niezłą fazę, w niezły rytm, ale, ale to, nie była, to nie była gra muzyczna. Powiedziałeś o perkusji i mi się przypomniało jeden z takich tytułów, nie będę nawet Wam go podawał, bo to był właśnie taki wyciągnięty gdzieś z jakiegoś szamba testowego. Gdzie możecie sobie swoją perkusję rozstawić w wiarze, dokładnie tak, jakbyście sobie chcieli to zrobić na żywo, stworzoną z talerzy, bębnów i wszystkiego, co tam w perkusji się znajduje, ustawić ją sobie pod siebie i po prostu na niej grać. Na żywo, w słuchawkach, w wiarze. Czuć się po prostu, jakbyście grali na perkusji. Jedyne, czego nie czujecie, grając na takiej wirtualnej perkusji, to jakby sprzężenia zwrotnego z uderzenia tego. Mm, tego talerza, czy też tego bębna, bo, bo oczywiście zawibruje Wam wtedy kontroler, ale to nie jest tak, że postawi opór, tak jak pałeczka fizycznego sprzętu. Ale wciąż to jest taki poziom, który w zupełności powinien wystarczyć i jest to no jedno urządzenie pozwalające robić bardzo dużo rzeczy. I nie wiem, czy... Ilość tytułów muzycznych, które powstaje na wiarze nie wskazuje niejako na rozwój i kierunek, w jakim te gry muzyczne pójdą, że, że one na wiarze będą się najbardziej rozwijały. To jest taka moja luźna myśl. Oczywiście nie dotyczy to gier tanecznych w procentach, no bo, bo, bo jednak przy tańcu chodzi o coś innego ale, ale jeżeli chodzi o typowe właśnie rockbandy, guitar hero, perkusje i, i szereg takich różnych y, historii, to myślę, że, że właśnie VR tutaj zjadł y, konsumentów, którzy mogliby za to zapłacić i dlatego takich gier obecnie nie mamy No dobra, ale wróćmy, wróćmy hmm, do to tego, Krystian, ma... co, co chciałeś powiedzieć bo nie powiedziałem, e, dobra, co tam więc... w tej grze jest tak, tak, więc słuchajcie Fuser, Fuser, Fuser słuchajcie, Fuser mi wpadł, e, pe, pe, pe, pe, pe, przypominam, że Xbox e, Microsoft robi co tydzień, e, darmowe tygodnie w trzech grach i właśnie jedną z tych gier by Fuser, ja w ogóle e, bardzo, e, bardzo chciałem sprawdzić ten tytuł, no, ze względu na to, że darzę ogromną sympatię Rockbanda, no i Harmonix jest w moim sercu bardzo wysoko więc słuchajcie, no i tak sobie pomyślałem, no, no i, i co ma do zaproponowania ten Harmonix? I słuchajcie, Fuser, Fuser jest grom dosyć nietypową, bo w Fuserze wcielacie się w takiego DJ-a, O, bo było też DJ Hero. Oj tak, Nie wiem, czy pamię pamiętacie? to było piękne. E, tak, więc słuchajcie, to powiedzmy, że tu jesteś takim DJ-em. E, macie swoją konsolę, e, w której po prostu robicie różne rzeczy z samplami. Eee, zanim do tego dojdę eee, odpalając grę oczywiście e, macie fajną kampanię, w ogóle nie wiedziałem, że tam będzie kampania więc macie naprawdę bardzo fajną kampanię, którą się po prostu przechodzi, że, że tak powiem, zaczynacie od samego dołu, robicie jakieś tam supportowe, że tak powiem, imprezy, później, później macie coraz większe festiwale i później jesteście tam gwiazdą. Może, oczywiście jakiś, możecie sobie zrobić swoją postać, ciuszki, nieciuszki, milion rzeczy, sam festiwal możecie w jakiś sposób. E, też e, zmieniać na takiej zasadzie, że na przykład dać ludziom do zabawy, nie wiem, piłki e, i oni sobie odbijają pi piłkami, albo, albo jakieś fajerwerki e, wystrzeliwać na swoim koncercie. Różne ogólnie rzeczy związane z koncertem jako festiwalem bardziej, bo to jest taki w sumie y, otwarty na otwartym terenie koncert, więc to troszeczkę mi podchodzi zawsze pod festiwal. I, i to, i tu mamy bardzo dużo elementów. No i słuchajcie, mamy tego swojego DJ-a, no i mamy tą konsolę. M mamy, możemy mieszać sample różnych e, z różnych gatunków muzycznych. I słuchajcie, brzmi to mniej więcej w ten sposób, że e, na ogół, jak nie wiem, zobaczycie na screenach macie cztery różne kolory: żółty, czerwony. E, niebieski i zielony i cała zabawa polega na tym, że bierzecie sobie jakąś, pios, jakąś muzy... jakiegoś wokalistę ja na przykład dla przykładu dam... no niech będzie, nie wiem... 50 Cent nie, niech będzie, że to będzie... albo nie, może 50 Cent będzie dla mnie bardzo zły wezmę sobie może coś takiego bardziej rockowego E, czyli niech będzie, nie, niech będzie to The Clash. E, I słuchajcie, i w The Clash macie opcję, że e, macie zawsze cztery sample danego utworu. Więc możecie wziąć z, tej, z piosenki The Clash, e, z The to ak akurat jest rok. de Kazbach, możecie wziąć sobie z każdego utworu tylko wokal, lub na przykład jak z rockowego zespołu tylko gitarę, tylko bass, ewentualnie tylko perkusję I, i każdy utwór ma cztery sample, można powiedzieć cztery, cztery pewnego rodzaju, cztery instrumenty w swoim samplu, na przykład w Lady Gadze nie będą to gitary, tylko będzie to na przykład pianino, i ewentualnie druga ścieżka dla pianina, ewentualnie jakiś beat zamiast, e, zamiast dramów, za, zamiast perkusji. Czy jeszcze w jakiejś innej piosence mam tu jakiś lizo, będzie na przykład saksofon, albo będzie po prostu to jakaś wiolonczela, będą to po prostu zupełnie inne rzeczy. E, będzie to też jakiś mikser. Więc po prostu każdy utwór ma cztery różne sample, wokal i trzy takie wspierające, wspierające rzeczy, które ze sobą łączymy. E, I słuchajcie, jeżeli chodzi o całe to łączenie, to jest grubo, bo na przykład odpalacie sobie, e, odpalacie sobie nie wiem, jakiś utwór. E, w ogóle e, pozdrawiam Michała, bo. Bo jest też na przykład Dev i Symphony of Destruction. Oh. Na przykład jak, jak odpaliłem sobie riff tego, później dodaję utwór, nie wiem, czegokolwiek innego, nie wiem, jakiegoś Coldplaya, e, albo nawet świętej pamięci DMX-a, czyli Give it to you, give it to you. E, I wjeżdżam jeszcze coś innego, jeszcze coś innego, to wychodzą z tego różne ciekawe kwiatki. To jest profanacja. Profanacja, ale, ale powiem Ci szczerze, Michał, tak, że Mega Dev nie pasuje do niczego. Do niczego. Fuser to jest ogólnie gra bardziej nastawiona na pop, na techno, na, na imprezę, po prostu na imprezę, na basik, na coś takiego i mega dev próbowałem, mega dev moim ulubionym i próbowałem wszystko z tym robić, no kurwa nie dało się, no, nie dało się, może bym tam perkusję gdzieś jeszcze wsadził, ale wokal i ogólnie riffy, nie, no, kompletnie mi nie pasują, e, kompletnie mi tam nie pasowały, nie wiem, może byś był bardziej kreatywny i, i coś z tego e, bardziej rozkwinił ale aczkolwiek, na przykład Rage Against the Machine, który też tam jest, czyli Killing in The name. E, tam, już, tam już bardziej mi to pasowało, i tam już z tym, z tym utworem mogłem zrobić ciekawsze rzeczy i dodać mu na przykład, nie wiem, e, ze, z, utwór e, The Weekend e, Blinding Lights, który, który wszyscy znamy, albo nie wiem, jakiś, nawet e, Imagine Dragons, Thunder, e, lepiej mi tam e, pasowało, lepiej mi to odpowiadało. I słuchajcie, więc mieszamy sobie te sample i robimy różne ciekawe zadania, które da, mówi nam gra, bo na przykład jak odpalamy sobie grę, jakąś tam misję to wybieramy sobie zestaw piosenek ja, ja, jakie chcemy wziąć do tej misji i zawsze są jakieś standardowe, czyli na przykład cztery piosenki są narzucone, plus my sobie wybieramy w zależności od limitów, możemy sobie wybrać, nie wiem, kolejne cztery, albo sześć, albo osiem, albo dziesięć, więc po prostu powiedzmy, że zaczynamy misję z dziesięcioma piosenkami, czteroma narzuconymi. I co chwilę macie, że, że fani chcą, żebyś zagrała jakąś gitarę, a w swoim utworze nie masz gitary, więc zamieniasz szybko utwory i dajesz im na przykład, niech będzie Rachel Against the Machine, jakąś nie wiem, bas, bas albo gitarę z tego otworu i, i wchodzi w, w twoją muzykę, która cały czas leci słyszycie jak, jak wychodzi coś z niej, brak jednego jakiegoś elementu i wchodzi zaraz gitara i to fajnie się komponuje i ludzie są zadowoleni albo po prostu chcą usłyszeć dany konkretny utwór no i wy musicie znaleźć ze swojej listy gdzie jest ten utwór i od razu wrzucacie go albo po prostu chcą coś co jest popowego, więc macie na kategorie podzielone te 10 swoich utworów, z którymi zarządzacie i, i macie, że na przykład dobra, e, wybieram to, bo to jest pop albo na przykład mówią wam, że chcą coś z lat 90 i też macie, e, macie w swoich utworach więc co chwilę e, ludzie proszą o, o, o jakieś różne ciekawe rzeczy i wy sobie po prostu dodajecie coś, odejmujecie e, i, cały, i cały czas się bawicie i słuchajcie ta, to jest w ogóle kombajn muzyczny bo poza tym, że macie te, tymi czterema samplami się bawicie możecie robić to w mnóstwo w mnóstwo mnóstwo pojebanych yy, pomysłów i w ogóle y, sposobów, bo na przykład możecie dać tylko cztery perkusje, albo na przykład tylko cztery wokale różnych zespołów, e, możecie przyciszyć jeden wokal, dać głośniej coś innego, albo coś w tle, w tle dać głośniej, nie wiem, grać na cz cztery gitary, poza tym e, nie, nie wiem, czy widzieliście kiedyś na telefonach były takie to się nazywały chyba takie drampady to są ta takie aplikacje, które, w których macie takie kwadraty Kolorowe I sobie klikacie na nich i one robią wam fajną muzyczkę i możecie sobie. Robią dźwięki do... konkretne i, tak, i to tak, jest tak i... naprawdę wirtualna wersja rzeczywistego drampada, tak? Który... Tak, tak. Na no I... iPhone jest garage pen do tego i całkiem fajnie się tym bawi. Dokładnie. I tu macie, takie dużo, dużo takich kreatorów, poszczególnych dźwięków, które możecie sobie stworzyć w trakcie piosenki i zamienić jak, jakiś jeden z czterech sampli na to właśnie, co stworzyliście, albo po prostu już wcześniej robić jakieś swoje własne bity z różnymi e, z różnymi instrumentami, bo to nie tylko musi być dram, to może być coś elektroniczny dram, z tym dramem macie 10 różnych efektów, później z gitarami też macie milion gitar, efekty, później jakieś konsolety, elektronika, no po prostu i, i możecie właśnie tych, tymi kwadrat, kwadratami sobie tworzyć dodatkowe dźwięki w danych instrumentach, przy danych efektach, w ogóle, kurwa, kompletny mindfuck. Możecie wrzucać te sample i dawać różne tempa, że na przykład gitara ma szybciej zapierdalać, a wokal ma być na przykład no, wolniejszy, albo, albo może perkusja ma zapierdalać i zrobimy jakąś podwójną stopę w jakimś utworze, a, a, a coś ma innego być wolno albo zupełnie inaczej. Więc po prostu, słuchajcie, macie mnóstwo, mnóstwo rzeczy do zrobienia, więc... Gra, gra, jest, gra jest bardzo fajna i naprawdę ja przeszedłem ponad połowę. Oczywiście później mi się już ten okres skończył i jeżeli wyjdzie w jakiejś promocji, teraz była za 29 funtów, ale tak sobie pomyślałem, że poczekam jeszcze, aż stanieje. Ona chyba aktualnie teraz jest, jest za 29 funtów z 59 funtów, więc tam przeliczając na euro to masz pewnie, Michał, to samo. Więc ja ją sobie zakupię, ale bardzo mi się spodobało to, że cały czas można bawić się te, z tymi utworami. Utworami, które są naprawdę dobre. Naprawdę bardzo dobre utwory dali do tej gry. Powiem wam, że 90% utworów każdy będzie znał. To nie są no name, to są bardzo dyskotykowe, popowe utwory, które każdy raczej zna. Co ciekawe, te utwory kupuje się w grze, więc w grze robicie te imprezy. Robić ci te swoje festiwale i po prostu dostajecie hajs i za ten, ha za ten hajs odblokowujecie nowe utwory, więc to nie jest tak jak... No, no, w sumie... Znaczy nie to płacisz troszeczkę... żywej gotówki, tylko... Nie, nie, nie, nie nie, nie, sobie. nie, nie płacisz żywej gotówki, płacisz po prostu gotówką grze, więc spoko, bardzo Dobra, fajne. Pytanie, pytanie, pytanie za 3,50 e... Dobra, jest, jest 7, bodajże 70 ileś utworów. E, darmo, nie, ale nie, to nie domów? jest to pytanie za 3,50. Pytanie za 3,50 brzmi, czy to ma twoim, e, w Twojej ocenie szansę trafić do Game Passa? E, moim zdaniem nie. E, chyba ponieważ Harmonix nie ma dila. Chociaż może mieć. E, może mieć jakby z... Nie patrz na dila, bo no... w Request też jest od studia, które nie miało żadnego dila. No dobra. Takie gry się też znajduje i w Indykach poniekąd oni też... E, powiem Ci by... tak. Powiem Ci tak, tak jak Rock Band, tak samo Fuser ma też swoje utwory, za które trzeba płacić, tak? Więc normalnie są inne utwory, które nie są zawarte w grze, za które oczywiście można płacić. Nie wiem, czy utwory cały czas wychodzą, wydaje mi się, że tak, bo gra jest stosunkowo nowa, więc wydaje mi się, że utwory cały czas wychodzą, więc patrząc pod tym kątem, to by nie było głupie w późniejszej perspektywie, ponieważ i bo tak... No darmowy weekend się... zrobili, to też kosztowało, nie? Tak, tak, ale, ale nawet, nawet jakby ludzie nawet jakby wrzucili to do Game Passa, to dalej mogliby zarabiać na tym, że ludzie by po prostu kupowali utwory. No właśnie, jakby w Game Passie wie, jest bardzo tak? dużo gier, które wymagają dokupowania Sezon Passa, albo jakichś DLC-ków, no. to, to jest jakby dzisiaj standard, więc dlatego się Aczko tym interesuje. Wiek... No tak, ale aczkolwiek, no kurczę, no gra ma tyle piosenek, że no nie, no, ja na razie przez dłuższy czas nie widziałbym tego, chyba, że faktycznie, o kurczę, to jest zajebista piosenka, ale będzie się dobrze z nią robiło bit, dobra, wezmę ją sobie. Więc ogólnie powiem Ci na fale tak, może być, ale raczej nie będzie. Moim, moim zdaniem raczej nie będzie, bo Harmonix nie musi tego robić. E, tak, to chciałem powiedzieć. E, zbijać mnie trochę z tropu. Słuchajcie, mamy te 77 e, e, 77 utworów, koło 77 utworów e, i są zajebiste. I teraz słuchajcie tak, e, fani co, co chwilę mówią Wam, co macie robić. I to też działa na, na takiej zasadzie, że macie tam, jak gracie w grę, to, ma, to macie pewną linię, po której porusza się utwór, w której jest, że tak powiem, w której jest części utworu i te części są podzielone powiedzmy na 20 linii i musicie wejść w dobry bit, żeby zrobić swoją zmianę. Czyli na przykład jeżeli ktoś chce, my chcemy gitarę, nie, no to wchodzicie, nie wiem, w, w Megadev i wrzucacie tą gitarę, ale nie od razu, tylko w momencie, kiedy, kiedy będzie odpowiednia pora, odpowiedni bit na to, żeby to zmienić, żeby to wszystko ładnie pasowało. I to też trzeba będzie, em, w, grze, w grze jest to super wytłumaczone i pokazane o co chodzi, ale też nie możecie się zmieniać jak chcecie, jak pojebani, tylko trzeba wczuć się w muzykę, tak jakby jakbyście byli DJ-em i w odpowiednim momencie to zmienić. I to też ma e, e, duże znaczenie. I oczywiście... E, Ogólnie nastawienie jest takie, żeby często zmieniać, żeby jak najczęściej zmieniać coś w swoich utworach, żebyście po prostu byli takimi dj -ami. No i oczywiście tak jak w grze w rok będzie, robicie utwory na 5 gwiazdek, więc w zależności od tego, powiem Wam, że ciężko zrobić utwór na 5 gwiazdek, bo, bo tego jest dużo, bo trzeba dużo zmieniać, bo jeszcze konfiguracja na padzie, pamiętam, że troszeczkę mi zawodziła, bo jednak te kolory macie tylko Wiem, gdzie jest niebieski czy zielony napadzie od Xboxa, ale jednak to nie jest X i Y napisane, tylko po prostu to jest kolor. I jak chcecie robić to szybko, to, to po prostu musicie poświęcić trochę czasu, żeby, żeby dobrze zaznajomić się z konfiguracją tego. Słuchajcie, chciałem jeszcze na zakończenie powiedzieć o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o fuzera. gdzie ja widzę fuzera? To powiem wam, że dobrze jest fuzera sobie odpalić. Po, po prostu na swoim kinie domowym przypierdolić dosyć grubo zrobicie jakąś małą imprezkę w domu ludzie się, ba ludzie, ludzie się bawią a wy po prostu siedzicie napierdalacie i robicie im klimat i to jest od i powiem wam że to jest zajebisty pomysł na taką grę że w, wszyscy bawią się, piją u was robią cokolwiek, a wy sobie siedzicie i robicie im po prostu muzykę na jakimś freestylu czy coś nie w misji po prostu tworzycie coś. I powiem wam, że to by się super sprawdzało. Fakt faktem, że gra jest... E, oczywiście jednoosobowa, e, no bo ciężko by było, żeby dwie osoby w to grały, chociaż można by było to jakoś tam pogodzić, ale, ale pewnie nie byłoby tak zajebiście, e, ale tu widzę tą grę i naprawdę dobrze by się sprawdzało. Ja nawet, ja nawet sam jak grałem, to tylko słyszałem, bo akurat dzi dzieciaki u mnie były, to były ferie, e, więc jak, jak, e, jak tam u, e, moja dziewczyna czy, czy ktoś tam nucił akurat to, co grałem, no bo to są, to są utwory, które się zna, więc, więc to bardzo dobrze działało w tle, po prostu działało w tle i człowiek nie zdaje sobie sprawy, że tego słucha słucha i nuci, a ty sobie po prostu grasz i, i spinasz się, żeby mieć jak najlepszy wynik czyli to jest, więc, czyli to jest to bardzo dobrze, dobrze rozumiem, sposób, żeby na imprezie grać i nie interesować się towarzystwem udając, że się dba o imprezę Dokładnie tak. Rafał. Jestem DJ-em. Bardzo, bardzo tak. dobrze, jestem DJ-em od pierwszego. Dokładnie się. Tak. To mam teraz do ciebie kolejne pytanie. A czy nie masz jakiejś gry, która mogłaby tą imprezę bardziej rozruszać i spowodować, że ludzie by się chcieli <śmiech> eee, Okej, okay. no niech ci będzie, Rafale. No niech ci będzie. Tak, Rafale, mam i to najnowszą część z 2021 roku, czyli Jazz Dance. E, więc e, m, przejdźmy Rafale w takim razie do gry, w której wszyscy będą się ruszali, czyli Just Dance e, mówiłeś Rafale, że ty masz poprzednie edycje kupiłeś się na Switchu nie, kupiłem je na plejkę, na, na, na płycie, 2014 okay, chyba dobra. i 2020, przy czym 2014, co ważne, bo te używane idą bardzo tanio, tam jest tak, że każda z kolejnych płyt, kolejnych wydań ma jakiś pakiet swoich utworów, no i mamy abonament, który, który się musiał oczywiście pojawić. Tak, ale sumie... to później, to, to później na fale do niego no dobra, no jakby niech, niech ci będzie no to no, lecisz z tym 2021 e, dobra, więc, więc słuchajcie e, przede wszystkim e, zacznę od tego, że najlepszym urządzeniem na którym można grać w Jazz Dance jest Nintendo Switch I, A, i chyba nie nie wiem, oczywiście, że tak i to ze względu tylko i wyłącznie na to że macie oddzielne J-cony, małe, przyjemne w dotyku Mieszczą się do nadgarstka. Dokładnie, zamykasz je w piętrzy. Jeżeli Dokładnie, dokładnie. Jeżeli, to nie jest jakiś telefon, bo y, gra proponuje nam opcję, że ściągacie apkę na telefonie i każdy z telefonem napierdala. Spoko, dokładnie, te, przy playce jest... zaznaczam, że przy playce obsługuje również mówy. No. Mówy, które jakby współpracują z kamerą i oddają jakby te ruchy w miarę, w miarę dokładnie, no, z wykorzystaniem tych wszystkich czynników. I można też grać padami no bo pady też są śledzone, też mają czujniki ruchów i każdy może trzymać jednego pada. Tylko tak jak Krystian powiedział, to jest cholernie w duża różnica i ja nie wiem, czy bym też takiego zakupu nie zmienił i, i tej swojej wersji nie podkręcił na Switcha, dlatego że Joy-Con trzymany w dłoni zaciśniętej w pięść pozwala na bardzo dużo ruchów, a... A jazz dance po prostu te ruchy stara się wymagać, jeżeli chodzi o poszczególne, yy, poszczególne utwory, poszczególne yy, możliwości jakby ich zatańczenia, szczególnie w Parze, bądź, bądź w jakby układzie czteroosobowym, że musicie między sobą się poruszać, musicie y, dotykać się czasami rękami, i zrobić sobie, wiecie, high five albo przymiżka, czy, czy coś podobnego. I tak naprawdę wtedy trzymanie y, tego mułwa w ręku, który jest dosyć duży, bądź, nie daj Boże, pada, a, albo telefonu. To powoduje, krótko mówiąc, spore ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy albo co najmniej uszkodzenia sprzętu. I zgadzam się dlatego, że, że Switcha bym chyba teraz zamienił na to. Czy to nie działało na Xboxie tak, że Kinect skanował całe ciało i z całe ciało skanował? Yy, to? Tak działało, tylko wtedy, kiedy był Kinect, a teraz Kinecta już nie ma, więc to już trochę jest inna historia. Ja nie wiem... A kamera Sony też tak nie działa, że ona gdzieś tam oblicza całe ciało, bo mi tego owszem, właśnie mi to w Switchu przeszkadzało. Owszem, potrafi. Kamera Sony potrafi bez żadnych kontrolerów na samej kamerze działać, tylko to jest jakby trochę ten wątek, który wcześniej poruszałem, że możliwości zwiększają i dorzucają nowe, żeby jak najszersza była opcja jakby wstępu, że możecie z telefonami zamiast padów, że możecie na samej kamerce nawet sobie tańczyć zamiast tam na... na, na wiecie, no po prostu z wykorzystaniem wszystkiego, co macie pod ręką, ale to jest mniej dokładne. I nie chodzi o to w takiej grze, żeby ona ci zaliczały punkty w momencie, gdy stoisz i się drapiesz po jajach, kurwa no to teraz tak, bo ja, ja testowałem opcję z kamerą na PS4 w demo Just Dance 2021, bo zanim no było demo, switcha, tak, tak, Zanim trafiło na Switcha, zagrałem na PlayStation 4 i powiem wam, że faktycznie można grać na tej kamerze, tylko że ja miałem jakąś opcję, że przede wszystkim musiało być jasno. Więc i powiem wam, że chyba nawet przeszkadzało mi normalne światło normalne światło w tej sytuacji. Nie, to tak się rozumiem. w pełni zgadza. Kamera jest bardzo wrażliwa na światło, jest bardzo wrażliwa na tło, jest bardzo wrażliwa na ubiór, więc nie sprawdzi się w formie imprezowej. Chyba, że ktoś jest tak najebany, że w ogóle nie patrzy na to, ile punktów nabił. To jest jakby rozwiązanie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna, że jazz Dance to jest jednak gra, w której się ruszasz, w której potrzebujesz dużo miejsca, w której przechodzisz czasami z, z osobą, którą grasz dookoła, tak. nawet wskakujesz na nią i wierz mi, że ja, jak grałem w tą grę, nie byłem do końca przekonany, czy punkty, które dostaję albo nie dostaję, to faktycznie dobrze to mnie przeczytało, czy niedobrze mnie to przeczytało? Szczególnie bardzo, tam... często, bardzo często miałem wrażenie, że niedobrze i to pomimo tego, że nie używałem samej kamery, a też mówów, bo no move musi być w kamerze, tak? więc jak Obie osoby trzymają, wiesz, w prawej ręce, to robiło to tylko więcej, wiesz, zamieszania, i bardzo dużo miejsca musi być. A w momencie, gdy korzystacie z dj które tylko i wyłącznie rejestrują ruch, no to możecie sobie stać 2 metry od telewizora, 5 metrów od telewizora. Możecie, jeden może być, gdzie chcecie. jeden tak. może być w kiblu, drugi może być w sypialni, no jakby nie ma to żadnego znaczenia, nie? Tak, więc słuchajcie, przetestowałem oczywiście Nintendo Switch na cztery osoby, 4 e... joy cony bardzo często tak graliśmy i to jest najlepsza e... najlepsza po prostu możliwość tym bardziej, że one też latały to nie było tak, że że trzymaliśmy je w rękach, one też latały i wierzcie mi, że z telefonami mogłoby się coś stać autentycznie, więc no, chyba oczywiście, że wiadomo, mamy Nintendo Switch'a e, mamy tylko dwa, ktoś przychodzi, więcej znamy no to można się bawić w te telefony tak? E, ale jednak e, obstawiałbym tylko na, na tych konach i, dż, dż, dż, Joy-Conach i tylko i, i ewentualnie opcje na Nintendo Switch pomimo tego ja bardzo w ogóle byłem załamany że ja, kurwa nie dostaję achievementów w tym chujostwie. Ale cóż, przebolałem to, bo faktycznie, e, faktycznie to cała otoczka grania na Nintendo Switch jest zupełnie inna, jest na wyższym poziomie niż na innych konsolach i przede wszystkim, zaczynając od tego, to jest jedyna słuszna Wersja. Oczywiście, no jeżeli nie macie Switcha, to weźcie sobie inną, inną platformę do grania. Ale, znaczy, gdy, ale gdyby nie Switch, to bym chyba jednak. -y. Gdyby nie Switch, to bym chyba jednak wybierał Playkę, bo, bo jednak drugą opcją wciąż byłaby kamera niż używanie telefonów jakby w drugiej kolejności za za Switchem, ale jednak Switch wygrywa pod tym i faktycznie tak. wkurwia mnie na mojej wersji, ja mam 2020, ona się nie różni praktycznie niczym, bo wszystko się sprowadza do tego, co wcześniej Krystian chciał przewinąć, że mamy jakiś komplet piosenek, on jest inny na każdej wersji rocznikowej, ale chyba od 2016 roku na każdej z naszych wersji, którą kupicie, więc nie musicie biec, biec po tą najnowszą, możecie kupić używaną, Chodzi o to, że możecie wykupić abonament, który daje wam dostęp do wszystkich piosenek ze wszystkich części tej gry, tworzyć swoje listy i po prostu bawić się świetnie Dokładnie tak, jak wam to zrobię. Tego jest od chuja, tego jest tyle, że... Ale głowa dokładnie jest, jest ponad 600 piosenek w tym abonamencie i to jest, to jest w ogóle, słuchajcie, to jest w ogóle zajebista sprawa, bo ja nie wiem czemu Rock Band tego nie ma, ja nie wiem czemu na przykład ten Fuser e, tego nie ma, ja nie wiem czemu gry muzyczne wcześniej czegoś takiego nie miały. Płacicie jebany abonament, on jest bardzo tani, on, on kosztuje chyba 3 albo 4 funty miesięcznie, to jest nic. 100 więcej jest rocznie jak go kupujesz, 100 złotych. No, więc słuchajcie, 100 zł i macie Całą bibliotekę, 600 piosenek Ponad, tam jest 630 chyba 32. coś takiego, bo go Parę dni temu kupowałem, bo miałem jeszcze problemy Żeby to ogarnąć na Switchu, w ogóle Switch jest takim upośledzoną konsolą, że to szok No, ale no, nieważne Faktem jest, że brałem to, to jest mega tanie I jest po prostu ogromna Biblioteka, nazywa się to bodajże Unlimited, coś tam, coś tam Unlimited Chyba Ubisoft, Just sam Unlimited, tak Just no. Unlimited, tak więc jak najbardziej super sprawa i słuchajcie nie wiem, Rafale, jakie, jakie będą różnice ja grałem w 2020 i mam 2021 mogę tylko powiedzieć, że ścieżka dźwiękowa w 2021 jest lepsza jest bardziej taneczna niż w 2020 ale mówisz o utworach Mówię tylko i wyłącznie o utworach, bo. To bo mówię, te utwory te, nie te mają części... znaczenia, bo ja demo tak. 2021 też instalowałem, też miałem dostęp. Abonament miałem na miesiąc odpalony darmowy, bo, bo na, razie, yy, na razie z niego nie korzystam. Przez to właśnie, że do końca nie byłem zadowolony z tych mówów i być może lepszym rozwiązaniem będzie przejście na tą którąś z wersji ze Switcha. Mhm. Mm, ale mi się najbardziej podobało chyba to, że. Czasami nawet te same utwory są wypuszczone w dwóch wersjach, mają różne układy. Mają układy z bardzo przyjemnym określeniem sweat, czyli pocimy się i jest on wtedy o wiele bardziej dynamiczny, jakby wymaga jakiegoś kucania, skakania, machania rękami na zupełnie innym poziomie. Krótko mówiąc jest to taki tryb treningowy, żeby sobie odpalić jakiś fitness i się zmęczyć. Poza tymi normalnymi, które też są dla jednej, dwóch, czterech osób zaprojektowane układy i jak odpalamy YMCA, to tak naprawdę musimy wybrać, którą postacią gramy w kolejce, ustawić się odpowiednio i cały układ będzie nam czy czy musimy w tym momencie się zamienić. Kogoś złapać za dupę, albo kogoś uderzyć w głowę, wiecie, no, krótko mówiąc, współpracować i to jest kooperacja na zupełnie innym poziomie, więc yy, przyjemnie się w to gra, za wiele chyba nie ma w tym momencie yy, zamienników tak naprawdę do, do Just tutaj Ubisoft jako jedyny teraz inwestuje w takie tematy i pamiętam, że cały czas tego Just gdzieś tam promowali, nawet jak byłem na targach 5 lat temu, jakiś w Warszawie, ale... Ale robią to dobrze i myślę, że to jest taka gra-usługa, która się utrzyma. Tylko nasze przesłanie jest takie, żeby wybrać do tego odpowiednią platformę i właśnie o dziwo jest to Nintendo Switch. Ja chyba o niewielu grach jestem w stanie powiedzieć, że Switch byłby najlepszą platformą do nich, ale pff, o dziwo tak, ma... To, to, to jest w ogóle dziwne, nie? To jest w... dziwne, to jest Switch. prawda, ale tak samo jak z ten Smash Bros. Jakby, ja bym w ogóle nie odpalał tego Smash Bros. Wiesz, na... na Playce, gdybym go miał, albo na Xboxie a na Switchu się wiesz, sprawdza idealnie. Jak już wiesz, wciągnąłem się trochę, to to potrafię wiesz, w ciągu dnia kilka razy dla jednej, dwóch walk odpalić Switcha. I Jazz Dance jest jakby tak samo fajny. Oczywiście nie ma szansy, żeby skutecznie w to zagrać, stawiając sobie konsolkę w trybie przenośnym. Wydaje mi się, że fajnym akcesorium w ogóle, o którym też może nie wszyscy wiedzą, może warto powiedzieć, ale jest coś takiego dostępnego na Allegro, czy tam różnych jakichś chińskich stronach, jak przenośny dok jak kostka, która... Poszukajcie sobie po prostu recenzji, bo, bo nie będę Wam wskazywał konkretnego rozwiązania, ale jak kostka, która po prostu pozwala podpiąć HDMI plus ładowarkę do Switcha bez włożenia tej całej wiecie, aparatury i wielkiego doka, co powoduje, że w ogóle Wam nie zajmuje miejsca w plecaku, czy gdziekolwiek i w każdej miejsce, gdzie pójdziecie do kogoś na domówkę, możecie mieć tego Switcha, cztery kony i, i takiego doka i odpalić sobie grę taneczną, nie? To jest coś niesamowicie wygodnego, więc y, znów Switch wygrywa w tej kwestii, bo przecież playki czwórki nie zabierzecie z kamerą, nie odłączycie tego wszystkiego, a playki piątki to, to wiecie, no nie wyjdziecie po prostu z domu nawet, bo plecaka nie ma tak dużego, więc y, znów Switch wygrywa w tej kwestii i znowu jest najlepszą konsolą taką imprezową. E, tak, ja słuchajcie chciałem troszeczkę powiedzieć o, o tym Jazz Dance, bo, bo to nie jest... To, to... Chcę też odnieść się w ogóle do tego, co Rafa powiedział, czyli do tego też fitnessu, ale to tak, to jest grataneczna, ale wierzcie mi, że ona jest dla wszystkich. To nie jest tak, że... E, bo ja za bardzo nie lubię takiej gier. Ja wolę jednak usią usiąść sobie na perkusji i sobie pograć na perkusji, albo na gitarze. W będzie. Tutaj za bardzo nie lubię, bo trzeba się e, ruszać. Szczególnie, że czasami na imprezie tak jest, że... A, kurde, ruszać? Nie, no gdzie? I tak się ludzie wstydzą też trochę, nie? E, wiemy, jak jest. Ale, ale słuchajcie... Ta, ta gra ma bardzo świetne te układy taneczne i ogólnie wszystko, co z sobą prezentuje, jest na zajebistym poziomie. I słuchajcie, tak jak... Rafa ta, tak jak ogólnie jest. Czasami jest tylko jedna postać, którą wybieracie, czasami dwie, więc na przykład te dwie postacie tańczą bardzo często ze sobą. Jak na przykład jest piosenka z Gris, You Are The One That I Want, w którym, jak pamiętacie, jo John Travolta tańczył z Olivia Newton i tu macie podobną, może nie, tak, może nie taką samą, może nawet niepodobną ale choreografię jakąś tam troszeczkę inspirowaną o siebie. To jest inspiracja tak. bardzo silna i tam są takie jazdy że trzeba kogoś objąć, trzeba tak, kogoś obejść, trzeba przybić trzeba, piątkę, ja, ja nawet, ja trzeba nawet się jak złapać za rękę, podnieść kogoś, no dokładnie, takie i Bardzo często ja na przykład tu miałem, że musiałem ją podnieść ule musiałem tam jak sobie tańczyć, miałem po prostu musiałem podnieść, wziąć ją dookoła, robić różne dziwne rzeczy, co, co było dla mnie dosyć dziwne, bo nie byłem nie spodziewałem się czegoś takiego. Myślałem, że po prostu gra taneczna i tyle. Ale faktycznie tutaj trzeba było razem zatańczyć, co jest bardzo fajne. Poza tym były na przykład, bo tam oczywiście szukałem jakiegoś roku, metalu. Metalu akurat nie ma, ale jakiś tam rok jest. I na przykład e, była piosenka zespołu Kiss, w której po prostu no, ciężko jakąś choreografię do tego wymyślić, więc tutaj akurat bardzo fajnie pomyśleli, bo wybierałeś sobie jednego z czterech członków zespołu i robiłeś po prostu to, co on by zrobił na na koncercie, czyli na przykład jeżeli, jeżeli wziąłeś gitarzystę, to udawałeś, że grasz na gitarze z różnymi jakimiś rzeczami. Jak jest, byłeś wokalistą, to po prostu coś tam szalałeś, skakałeś i ogólnie śpiewałeś, czyli tak jakby trzymałeś tego kona tak jakby, mikro, jakby mikrofon i robiłeś różne dziwne rzeczy. Czy na przykład perkusista udawałeś, że grałeś na perkusji i powiem wam, że bardzo fajnie to wyglądało. Byłem aż zdziwiony, że że, że mi się to nawet podobało, pomimo tego, że do końca nie tańczę, ale, ale spalałem kalorie i czułem, że byłem zmęczony po tej piosence. Ale powiedziałeś o otrzymaniu tego kona jako mikrofonu, a tam przecież jest tryb karaoke i do każdej z tych utworów możesz też sobie śpiewać, krzyczeć do mikrofonu. Na playce akurat wykorzystywany jest przy tym mikrofon z kamery, coś on tam łapie, nie wiem jak jest na Nintendo, ale, na Nintendo ale try, tryb ogólnie no. istnieje w grze, nie? Ale powiedz mi, czy odpaliłeś go kiedyś? Znaczy, on jest cały czas odpalony w tle, jakby na dole. Tak, do... on jest w tle, tylko w, wiesz, gdzie jest problem? Tak, on jest w tle, więc zawsze jak ktoś tańczy, to w lewym dolnym rogu macie, macie opcję, że można śpiewać, tylko to nie jest punktowane. No nie jest punktowane, jest... ale jakiś pasek się zapełnia. Jakby to nie jest tak, że ci to wbije wyższy wynik, ale jeżeli ten pasek się zapełnia, to wciąż czujesz się zwycięsko. Więc jeżeli ktoś Aha, zna te czyli... chcesz. Y, znaczy, widzisz to, że robisz to dobrze. O, w ten sposób. A, nie? Więc... Czyli jest to muszę to sprawdzić, bo właśnie brakowało mi tego, widziałem, że to jest, ale nie jest to punktowane. Na przykład tak jak wrok będzie miałeś opcję w jaką skalę masz, tak? Jeżeli ma, musisz coś zaśpiewać wyżej, no to, no to jest napisane, że wiedź wyżej. Tu masz tylko sam tekst, nie masz czegoś takiego, ale też miałem wrażenie, że, że to nie jest po prostu punktowane w żaden sposób. Nie myślę, że to jest bardzo uproszczone, bo, bo, bo jednak tańczenie jest tutaj główną kwestią, ale cóż, no, wrzucili coś takiego. Myślę, że karaoke jest, jest też motywem, który dla wielu osób może być istotny, więc warto o tym wspomnieć, ale, ale nie oceniać. Mm -hmm. jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałem od Just Dance powiedzieć. Była piosenka, którą pewnie każdy zna, czyli Eye, uh, Eye, of the, uh, Eye of the Tiger, w której po prostu, jak wiemy, piosenka była wykorzystywana w motywie uh, do filmu Rocky. I słuchajcie, i Tą piosenkę nie tańczy się tak jak normalną piosenkę, tylko właśnie robi się taki fitness. Tutaj prawy sierp, lewy sierp, prawy prosty, lewy prosty, udaje się, że skacze się na skakance. Robi się po prostu fitness, tak jak na przykład Roki by robił robi do, do, do tej piosenki w filmie i tak dalej. I po prostu powiem wam, że to była zajebista piosenka, i zajebisty fitness z nią związany. I po prostu ja naprawdę byłem zmęczony. Ustawiłem sobie taką listę 7-8 piosenek. Akurat ta była mocno fitnessowa. I powiem wam, że ja po pół godzinie tam miałem ponad 200 spalonych kalorii i po prostu byłem zmęczony. Ja po prostu byłem zmęczony, już, już nie chciałem się grać. Ja miałem wrażenie, że, że nie wiem, że pływałem pół godziny. I autentycznie Just Dance bardzo fajnie się też do tego sprawdza, że można w bardzo, bardzo fajny sposób spalić kalorie w ponad 600 piosenkach to jest świetna, naprawdę świetna sprawa dla osób, które po prostu siedzą w domu, a teraz wszyscy raczej siedzimy w domu. Nie mamy siłowni, możemy tylko ewentualnie pobiegać, a tu można sobie poskakać w naprawdę fajnych, w fajnym feelingu przede wszystkim, bo chodzi o ten feeling, tak? Feeling Więc... jest ok, to jest, myślę, że ważną rzeczą jest też, żeby powiedzieć o tym, jak jak ta gra potrafi dobierać piosenki, zakładając, że masz dostęp do tego abonamentu i do tych wszystkich piosenek, możesz sobie je dodawać do ulubionych, możesz sobie oczywiście robić swoje listy, ale możesz po prostu na podstawie tego, co słuchałeś już do tej pory i przy czym tańczyłeś i w ogóle co Ci się jak podobało, odpalać sobie różnego rodzaju przygotowane listy, albo dopasowane pod Ciebie, albo w jakiś sposób yy, zaprojektowane, nie wiem, jako popularne w Twoim kraju, czy, czy, czy dynamiczne, czy coś w tym stylu, tak trochę jak na Spotify'u i odpala Ci się playlista, gdzie w ogóle nie musisz nic robić, i przez właśnie pół godziny, czy, czy jakiś tam inny okres czasu będziesz miał jedną za drugą piosenką. Tak? I będziesz leciał tym trybem i, i sobie po prostu wiesz, robił trening. tak? Są playlisty treningowe, gdzie odpalasz pół godziny i od razu jest z góry zaznaczone, że nie wiem, spalisz przy tym 400 kalorii, bo to jest wymagające. Więc yy, naprawdę ten abonament i dostęp do wszystkiego daje dużo yy, bonusów. To jest w sumie to jest w sumie największy zysk tego wszystkiego, że to nie ma prawa się znudzić, bo to jest taki taneczny Spotify. Tak, tak, tak, tak. E, dokładnie tak. Słuchajcie, e, tak, jak, tak jak patrząc na minusy w tej grze, ja akurat mówię o najnowszej części, 21, bo po prostu ją mam, e, to na przykład jednym minusem to jest faktycznie, no jeżeli e, jeżeli nie kupicie e, tego abonamentu, no to macie, uważajcie, e, 41 piosenek. Ja więc 41 piosenek za 50 funtów, za 250 zł chociaż chociaż ta gra ja ją wyhaczyłem chyba za 30 funtów czy za 28, bo ona szybko spadła ogólnie z ceny, więc myślę, że w Polsce znaczy, tutaj chcę złoty. powiedzieć tylko, że to jest rozwiązanie dla osób, które klasycznie wyznają model, to i jakby no, znów polecamy Switcha, ale to niekoniecznie jest jedyne rozwiązanie, tak wiemy, że, że Play się sprzedało też od chuja. Naprawdę bardzo tanio chodzą te poprzednie gry i wersje z 2014 roku to chyba za 30 zł kupiłem. Mhm. Na promocji pamiętam, że 2020 była za 150, a poprzednie jakieś lata to też no, stówka, 50, 80. Więc można sobie tą bibliotekę zbudować bez abonamentu i jakby za te 250 czy 300 zł mieć... Cztery, pięć części, które dają, dają duże pokrycie jakby tej całej playlisty. Tylko, że to niestety będą oddzielne aplikacje, oddzielne miejsce na dysku i tak dalej, i tak dalej, i więcej zabawy. A jedna część, która obsługuje abonament, no, daje po prostu niesamowitą wygodę, tak. więc, yy, więc to e... jest duża zmiana. E... Dają, dają wygodę i faktycznie tak jest. No. E... Powiem wam, że e, tak jak mówiłem, można grać sobie w dwójkę, są piosenki na dwie osoby, że tańczycie sobie razem. Nie wiem, czy pamiętacie na przykład taką piosenkę Aerosmith e, z... E, z... już wam mówię... kurczę, e, z tymi braćmi... E, nie, z, z Randy DMC. E, tam... Ta, to jest piosenka, w którą się tańczy w cztery osoby. E, I działa to na takiej zasadzie, że tak jakbyście rapowali w parach, czyli dwóch przeciwko dwóch, wy mówicie swoje oni mówicie swoje eee, piosenka nazywa się Walk This Way eee, i po prostu później się tam jakoś fajnie przepychacie i robicie w ogóle różne dziwne rzeczy, że na przykład ktoś staje na rękach My, ja akurat tego nie zrobiłem ale, ale, ale po prostu fajne choreografie czasami tam są eee, takie, takie powiem wam, że na przykład jak ja, jakaś piosenka Britney Spears, to ja mogę się założyć, że coś takiego mogło być grane na koncercie eee, tańczone na koncercie E, powiem wam jeszcze jedną rzecz, że wszystko to, co jest wykonywane w tej grze przez pro, prawdopodobnie profesjonalistów, animacje tego są po prostu mistrzowskie, są po prostu genialne e, i po prostu nadają też taki feeling, że chce się to robić i chce się po prostu powtarzać jeden do jednego to, co zrobili po prostu e, osoby, o, e, osoby, no, osoby do tego Kosowek, roz... które to nagrywały, ale to jest często też problem gdy tak, grach no. jest czy też był, bo, bo już to ustaliliśmy, że gatunek trochę jakby wymarły i to jest jego taki ostatni mocny przedstawiciel, ale faktycznie nie ma, nie ma większego problemu po przejściu, może nie pierwszego, ale kilku pierwszych piosenek, żeby wyczuć o co chodzi tak naprawdę w choreografii danego utworu. Poza tym no, zakładamy, to, to nie są lewele, wiecie, w kraszu. to Każda piosenka zakładamy, że ją zatańczymy co najmniej kilka razy, za pierwszym razem wyczujemy o co chodzi, a dopiero w kolejnych rozpoznamy o jakie ruchy m, tak naprawdę w którym, w którym momencie chodzi w grze i będziemy wiedzieli jak one dokładnie mają wyglądać i naprawdę nie jest dużym problemem, żeby się w tym ogarnąć, więc to jest, to jest całkiem spoko. Dobra, Krystian, kończymy, kończymy tę kwestię, tak, bo, tak. bo tutaj jak najbardziej już... polecamy. Bardzo fajna gierka. Nie, ogólnie polecamy Wam wszystko, przy czym się trzeba ruszać. Czy to są wiarowe gry ruchowo-taneczne, czy jakieś ringfity na switcha, czy dowolne formy tańczenia, to jednak trzeba się trochę z tej kanapy ruszyć i, i rozkręcić, bo... No bo niestety takie mamy czasy, No dopóki to się wszystko nie uspokoi. Mhm. No. Ja chciałem coś dodać ode mnie, no? bo mi się przypomniało jak gadaliśmy o, o będzie, w jaki sposób ja w Rockbanda pierwszego grałem mając perkusję i mikrofon. Bo przeszedłem Rockbenda na perkusji wzdłuż i wszerz i postanowiłem przechodzić pod mikrofonem, bo headset Xboxa 360 działał sobie z Rockbendem, ale że było mi za, za nudno tylko śpiewać, to po prostu waliłem kawałki na perkusji i śpiewając do tego i to był taki mój moment, gdzie czułem się naprawdę kozakiem w Rockbendzie, kiedy śpiewałem jednocześnie grałem na perkusji. To, to brzmi jak dobry moment, żeby powiedzieć i przypomnieć Wam, że Michał nagrywa podcast rokowy mocno. Ciężkie majki. metalowo rokowy z jajem czasem na poważnie. Spoko. To słuchajcie, zrobimy tak. Mam dla Was pewne swoje pierwsze wrażenia z Odwarda Soulstorm, który jest całkiem fajną gierką i bardzo mnie cieszy, że, że Sony wrzuciło go do plusa, pomimo, że to jest gra premierowa i do tego ekskluzywna, więc tak trochę śmierdzi Game Passem. Ktoś tu się zaczyna inspirować, zobaczymy na czym to się ta inspiracja skończy. Ale jestem dopiero gdzieś w jednej trzeciej tej gry i jest ogólnie dobrze. Powiemy sobie o tym dokładniej później, teraz nie chcę tego czasu całego przepalić. Wrzucę wam trochę inną niespodziankę. Ostatnio mieliśmy podcast trochę z jajem, bo, bo był odcinek prima polisowy, więc sobie pozwalaliśmy na różne głupoty. Część z tych głupot była prawdziwa, bardziej część mniej. Trochę prawdziwe było to, co powiedział Krystian, czyli wspomnienie podcastu Nocne Granie. Mniej prawdziwe było to, że ten podcast faktycznie istnieje i nie umarł, dlatego że Tomek, który z nami nagrywał i na pewno jeszcze Kilka razy do nas trafi i postanowił stworzyć trochę inny format. I jest to podcast, który nagrywa w pojedynkę, a przede wszystkim jest to podcast, który ma krótki format półgodzinnych odcinków, takich z domysłów sam raz, żeby dojechać do pracy, żeby nie przerywać tego odsłuchiwania podcastów. I z tego miejsca odsyłam Was do nocnego grania, żebyście mogli zobaczyć, o czym on tam pierdoli. Um... Fajny temat, no bo porusza jeden, jakby jeden bądź dwa tematy na każdy odcinek i to się, to się ma prawo jak najbardziej sprawdzić, więc będziemy sobie w ten sposób współpracować. I w związku z powyższym będziemy też, yy, spróbujemy zrobić inną rzecz, spróbujemy w jakiś sposób promować różnych innych twórców, oczywiście za ich zgodą. Zaczniemy od Tomka i będzie to forma następująca. Nie żadna polecajka z dupy, na zasadzie znamy Tomka, więc go posłuchajcie. Tylko ja wam po prostu przeczytam najświeższą twórczość Tomka dotyczącą Final Fantasy XIV, które, które co zrobiło? No cóż, posłuchajcie. Więc Tomek pisze. Słuchajcie to, jest demo. W zasadzie to jest trial aktualizacji do Finala 14 na PS5, co tam niby lepsze tekstury daje, szybsze czasy ładowania i w ogóle bajery, yy, wodotryski, to myślę sobie, że jak za darmo, to czemu nie. Pobrałem, włączam i kurwa chuje, co to się zadziało, to ja nawet nie mam pytań. Loguje się, milion regulaminów, następnie ekran logowania. Hm. Patrzę, a tam Square ID. Jakaś znajoma ksywka, co ja tak kiedyś w to grałem? Ok, to wpisuję sobie hasło złe wpisuję inne, znowu złe. Kurde no, dawno w w temu grałem, ale od czego jest opcja odzyskania? Resetu hasła. No to wysłałem prośbę. Za chwilę na mailu pyk. Procedura resetu. Wpisuję nowe hasło. Następnie datę urodzenia. I pytanie pomocnicze. Imię twojego pierwszego zwierzaka. Eee, teraz tak, czy ja wpisałem prawdziwe? Sprawdzę. No nie, nie działa. Wpisuję drugiego. No nie kurwa, znowu nie działa. No i w tym momencie już wiedziałem, że Kiedyś wpisałem taki ciąg dziwnych znaków podczas pierwszego zakładania konta. Okej, okay. trudno, tyle z tego konta, założę sobie drugie, myślę, no to pyk, zakładam, wszystko fajnie. Ok. Przeszedłem całą procedurę rejestracji, poszła weryfikacja na maila, milion regulaminów, a w mailu kurwa takie coś. Przepraszamy, ale ten mail został już użyty przez innego użytkownika, czyli kurwa mnie. Czy nie mogliby od razu jebnąć czerwony napis mail już istnieje? Dobra. Chcę zobaczyć tą aktualizację. Więc od nowa wszystko wypełniam. Na innym mailu, pyk, poszło, weryfikacja, poszło, kurwa, mam konto. Wchodzę na konsolę, chcę wpisać Square ID. I tu chuj piaskiem w oczy. Nie mogę zmienić tego ID, które tam już mam w żaden sposób. Rest konsoli, wyłączenie gry. Nic nie pomaga. Reddit. I jak się okazuje na reddicie, konto, które zapisało się podczas pierwszego Uruchomienia gry na PlayStation jest już na nim zarejestrowane. Czyli już nigdy nie zagram na swoim koncie w tą zajebaną grę, nawet jakbym kiedyś chciał. No to zakładam nowe konto na PlayStation. Wpisuję nowe Square ID. Łączę je z kontem. Jest. Kurwa, wreszcie. Jesteśmy. Włącza się gra po trzech ekranach kolejnego akceptowania regulaminów. I co? Serwery niedostępne. Prace porządkowe. Pierdol się kurwa jebany frajer kurwa. Tak się zyskuje nowych fanów i bazę graczy do gry MMO. Elita pierdolona. Ludzie, oni reklamują to wszędzie jako free trial, a to było plaskanie mnie po ryju i śmianie się prosto w twarzach. Kto to wymyślił, powinien się smażyć kurwa na wentylatorze PS Pro. Najszybciej to poszło usunięcie z gry z dysku PS5, jednak prędkość SSD tu pomogła. No, więc... Y jeżeli tęsknicie za Tomkiem, to mieliście jego próbkę. Jeżeli chcecie więcej, to macie nocne granie, które już wrzuciło dwa, trzy odcinki. Za chwilę będzie trzeci, więc w gruncie rzeczy one wychodzą co tydzień. A my będziemy szukali również innych osób, które, które mogą się u nas pojawić w takiej lub innej formie, żeby dorzucić Wam trochę ciekawostek do do tej całości. Wiadomo, że no, cały czas rozwijamy naszą współpracę i trzymamy się z Wojskiem, który tam kręci ze, ze swoją stroną. E, czy my Krystian jeszcze z tym radiem tam dalej mamy romans? Nie, e, radio chyba poszło się radio poszło się jebać przez COVID, no to mamy inne romanse, jakby jest nas dużo, jest nas wielu, więc rozwijamy naszą, naszą strukturę i, i co więcej, mamy oprócz Instagrama, który, który ostatnio był trochę biedny, ale w sumie jednak materiałów jest tam sporo, dorzuciliśmy tego TikToka, bo wierzymy, że są wśród Was również młode dzieci, które chcą posłuchać sobie czegoś ciekawego. TikTok się powolutku rozwija, ale jest to w gruncie rzeczy całkiem fajna platforma. Ja ją muszę pochwalić za jedną rzecz i to nie ze strony twórcy, jako twórcy, a, a strony użytkownika. To kurestwo ma naprawdę dobre algorytmy. To jest w stanie w 10 minut rozpoznać, że ja gram na plejce. To jest w stanie w 5 minut rozpoznać w ogóle czym się zajmuję i to na podstawie filmów, które podrzucam. I naprawdę fajnie jest sobie z tego pokorzystać. Ja tam mam kilka pomysłów odnośnie tego, jak to prowadzić, ale nie hejtujmy, nie negujmy, bo jest tam owszem dużo gówna, ale to gówno potrafi się odsiać przez to, jak algorytm nas rozpoznaje, jeżeli trochę nad tym posiedzimy, więc w gruncie rzeczy szanuję Chińczyków za to, co zrobili. No i co? No i ostatnie 10 minut poświęcamy sobie na pierdolenie o niczym. Teraz możecie panowie to, podrzucać, co tylko macie. To ja było. mam, super, to ja mam coś o niczym. Słuchajcie, bo ostatnio zastanawiałem się, bo wiadomo, konsole, konsole, jest, są braki w konsolach, w kartach graficznych też są braki, w ogóle te nowe rtx -y wymiatają i tak sobie ostatnio sprawdziłem, kurwa, skoro my nie mamy w co grać na tych nowych konsolach, to zobaczymy, to chciałem sobie zobaczyć, na, na, na czym grają ci pc nie na chuj rtx -y. I słuchajcie tak, i sprawdziłem sobie ranking sprzedaży gier na Steam w jakimś tam tygodniu, powiedzmy nie wiem z miesiąc temu albo dwa miesiące temu i tak pierwsze miejsce to był Valkyrie, e, czyli ten wikingi, e, ten, e, ten... ten, ten survival tak. to, to, no. to tak to bardzo ładnie wygląda graficznie czy nie, to e... wygląda graficznie taka minecraftowy miks Assassin's Creed'a z Minecraftem, więc to, to wygląda bardzo dziwnie ale, ale, ale jest wiem, ciekawe wiem, mechaniką, tak, wie, jest ciekawe wiem że, wiem, że tam potrzeba jakiejś dobrej karty bo to jest Verly Access i do końca to nie działa dobrze tak jak powinno słuchajcie, to, to, to jest to pierwsze, to, drugie miejsce miało lub Hero, lub Hero no to Pixel Art trzecie to był e, kit do Wiara Walwa, to w ogóle 1000 funtów kosztowało, to nieważne e, piąte miejsce to e, czekaj, czwarte miejsce to był Deep Rock Galactic więc to co my Znamy ostatnio to, mieliśmy, czyli tak. górnicy no i Później wygląda mam... spoko Później mam Outridersów, czyli tam w miarę nowa gra. Później miałem Hadesa, był też Baldur's Gate, Counter-Strike Go, Dying Light. I ja się pytam, na chuj te nowe karty tym pierdolonym pc -ciarzom? wydaje się wydaje, pojścia. że promocje podciągają, bo były, były teraz Wielkanoc i tam naprawdę wysybie z ciekawych promocji. Wiadomo, Valheim i Outriders teraz rządzą na Steamie, bo nawet no tak, w statystykach... Ale, słuchaj, outright, ale to wciąż to się wydaje. Jakich... jakby Krystian y, wyjebał z tematem kompletnie wiesz... Yy... Nie przygotowując nas na niego, a ja podobne informacje zbierałem sobie z jakichś artykułów, gdzie kojarzę, że, że na pierwszym miejscu był właśnie Walheim, a na drugim była jakaś pornogierka kurwa z, wiesz, z typu, typu Lula, coś tam, wiesz, no, no po prostu chcieli popatrzeć, jak się tam coś ruchanie, więc. To naprawdę jest dziwne, jakby nie chcę tu nikogo obrażać, ale jakby posiadanie tej karty graficznej, która jest, wiesz, zajebista, wcale, no kurwa nie sprowadza po, co? po, tutaj, co? po, po, no po prostu po co, po co? E, Michał, bo chciałeś coś powiedzieć? Ja mogę teraz na świeżo przytoczyć, bo odpaliłem sobie statystykę z Steama i najpopularniejsze gry aktualnie, jeśli chodzi o obecnych graczy, to na pierwszym miejscu mamy CSGO do T dwójkę. Ale patrzysz, SDKs... o, o, wróć, wróć, wróć. Ogólnie, ale my, mam, mówimy, ogólnie. my mówimy o rankingi sprzedaży, a nie graczy. To jest różnica. Ale, nie, ale, ale, tak, ale, ale tak, ci gracze ale, bo ci gracze właśnie grają o, aktualnie o i w co chodzi, oni tak. grają, to? ci gracze na tych wypasionych pc tach No to mamy CSGO aktualnie do 2, dwójkę, SDK base. PUBG, Apex, Rust, Team Fortress 2, gdzie Team Fortress 2 to jest gra z 2007-2008 GTA 5, Rainbow Six Siege i dziesiątkę zamyka Rocket League Czyli... Więc to nie, nie są żadne gry, które gdzieś tam są kombajny na komputery no, Więc i... słuchajcie, możecie mieć czteroletnią kartę jak już GeForce'a 1080 ee, I spokojnie będziecie ogrywać w tytuły, które ogrywają wszyscy na PC więc na chuj te nowe RTX -y, nie wiem, konsolę jeszcze rozumiem, ale na pececie kompletnie nie rozumiem, bo wszyscy albo grają w Indyki, albo w, multi, w multiplayerowe gry free-to-playki, albo po prostu tego typu rzeczy. To jest, wiesz, też Steam, jeszcze pewnie doszedłby Fortnite, który też przecież e, mhm. wyglądem nie jest zajebisty, plus jeszcze pewnie jakiś Rocket League, który... I e, Słuchajcie, Minecraft. to ja zgooglowałem, skoro, skoro mamy takie... Po co takie gry? podsumowanko. Najlepiej sprzedające się gry 2020 roku na Steamie. Na pierwszym miejscu Amonkas, Na drugim Counter-Strike. Na trzecim. To już wystarczy. O, ale nie, nie, nie. Na trzecim o dziwo, i tutaj jakby w pełni popieram, jest Cyberpunk. Na czwartym mm -hmm. jest Destiny 2. Tam też były jakieś odświeżenia i tak dalej, więc, więc yy, rozumiem. Duma Eternal pojawił się na yy, piątym miejscu. Dota 2, czyli wiemy o co chodzi. Musimy Wojtka wezwać. Halo, halo Wojtek. Tak, zajebista. Dota 2. Gram cały czas. No i Falga Guys Ultimate Knockdown, czyli to co było na, na plusie w Playce. Potem przeniesione na pc -ty. No i standardowo yy, Grand T.V. To 5. Więc ja też tego nie rozumiem. Po co są te gry, yy, które mają nie wiadomo, jakie tam cuda grafiki, wyrobić? Grafiki, po grafiki. co są te grafiki? Jakby mam kolegę, który ostatnio y, koparkę sobie zbudował i słuchajcie, on płacił Około 4-5 tysięcy za, co ja tam wysłałem, Michał? Za, to były 3060, prawda? E, tam były chyba 3070, 3060, pomieszane. 3060, 30, 3060 karty, czyli no takie mocne, mocne, ale jakby to nie jest najwyższa półka, nie? E, budżetowo, budżetowo podszedł. podszedł. E, <laughs> najwyższa półka to by były 3090, z tego co wiem, i one normalnie powinny kosztować około 4000, ale dzisiaj pewnie kosztują z 15, czy tam jakieś wiecie inne chore pieniądze, nie? Yy... I kurwa i obok leży konsola Xbox Series X, który odpala wszystko w 4K i w 60 klatkach, albo przynajmniej próbuje, no jakby nie ma za specjalnie do czego się dopierdolić, no dobra czasem może tak, ale wszystko jest ok i zajebiste gry, i ładne i playka 5 to samo, i ładne i 4K, i płynnie i za dwa tysiące wszystko. Jakby no, no. na chuj budować tego peceta z tymi kartami, a jest przecież oprócz tej karty, to trzeba dokurwić procesor, dokurwić 32 GB ram wyjebać jakiś monitor 160 Hz, czy tam coś innego. Jakby Kompletnie przestaje to mieć sens. sens tak. Dokładnie... Ale koparka to też ma inne przeznaczenie. Znaczy, koparka jest... koparką, ale my jakby rozmawiamy o, kompach, o, o no. przeznaczeniu growym. Ja sobie... To znaczy, jak ja, bym, jak ja bym miał inwestować kompa, to tylko po to, żeby sobie zrobić zajebisty symulator wyścigowy i grać sobie w taką asseto Corsę na trzech monitorach, które gdzieś tam by mnie otaczały i, i wtedy okej, okay, wtedy no rozumiem. No dobra, ale, jest... ale Michał. Ale nie ja, każdy to buduje. Ja... Jakby wiesz, już tego wątku mieliśmy nie poruszać, ale w minutę. Ja sobie pod pc też podpiąłem ostatnio kierownicę, tak, którą kupiłem i użyłem jednego monitora. Ten monitor ma 23 cale, ma full HD, kosztował 100 zł. Mogę kupić dwa takie monitory za kolejne 200 zł i też będą działały. Tylko tam przejściówka jakąś trzeba będzie, pierdolność do USB, nie, żeby ten obraz poszedł. Yy, procesor daje radę, jakby. Grafika też, 2060 na, na, na laptopie, w zupełności wystarczył, żeby odpalić Forza Horizon w 60 klatkach na tym Full HD i w zupełności wystarczył, żeby odpalić w 60 klatkach Requesta i co tam jeszcze było. Po chuj? RTX 3097 koła. To jest pytanie, to nie kiedyś. To jest pytanie <śmiech> nad którym powinniście pomyśleć. A z tym, z tym pytaniem was zostawimy. No mam nadzieję, że jednak jesteście naszym kochanym konsolowym plepsem i, i że będziecie w tym gronie już, już z nami zawsze. Będziemy się wymieniali pudełkami, cyferkami. No i cóż. W ten sposób kończymy 182 odcinek. Był z nami Michał? Byłem. Cześć. Do następnego. No i był Krystian? Byłem, jestem i będę. No cześć. A ja znów prowadziłem ten odcinek. Rafał domyski. Cześć wszystkim. Pa!